Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 452. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest nieoceniony Ryszard A Aga Witaj Ryszardzie. No, witaj Damianie, witajcie wszyscy drodzy słuchacze. No Ja będę się starał, będę się starał, żeby ten odcinek pojawił się albo tego samego dnia, albo nawet jeszcze dzień przed yy, Fantastycznym Festiwalem Muzyki. Dzień przed nie da się. No chyba nie, bo to już piątek, Tak. Też jutro, jutro, tak. To już jutro, tak. Nagrywamy to w czwartek, więc no musielibyśmy chyba jakiś, jakąś machinę czasu sobie skonstruować, żeby <głos> nie no, żeby nagrać, ci ja to wyślę. <głos> chyba, chyba, że uda się to wrzucić tak, tak z rana. Ja postaram się zrobić jak najmniej błędów językowych, żebyś miał jak najmniej edytowanie. Ja nigdy nie edytuję. Moje... Jak rozmawiamy, to ja nigdy nie edytuję. Może się uda przed, przed sobotą, bo w, so, w sobotę też jest, tak? Koncept. Tak, w sobotę są dwa koncerty. W piątek jest jeden koncert o godzinie 20.00. W piątek jest Symfonia Piasku z muzyką Ostina Winterego. Taka symfonia składająca się z pięciu suit pięknych. Każda opowiadająca o jakby innym elemencie gry. Mhm. prowadzenie, przygoda, polowanie itd. I Zabrania pierwotnie opera była za. Mowa... Trochę, trochę. No, w zasadzie można powiedzieć, że opera, ponieważ będą też soliści, wokaliści. Tak? Będzie, mhm. pani... będzie pani Sylwia Sopranistka, będzie pan Tomasz Tenor który gra jeszcze też na gitarze klasycznej i to będzie, pierwotnie była mowa, że tylko muzyka z gier Journey, Abzu oraz Banner Saga, ale tak naprawdę Austin wyciągnął tam mnóstwo innych rzeczy i będzie też muzyka z Assassin's Creed Syndicate na przykład, bo on też skomponował muzykę do tego. Będzie muzyka z Flow, czyli takiego ambientowego dosyć tytułu, który w zasadzie nie jest moim, moim zdaniem nawet grą, tylko taką opowieścią o przepotwarzaniu się, się organizmu. Interaktywny wygaszacz Tak, interaktywny wygaszacz ekranu. I tam dokładnie nie pamiętam, nie pamiętam muzyki z tego tytułu. To były takie jakieś plumkające dźwięki z tego, co sobie ja teraz też kojarzę. nie pamiętam muzyki, tylko pamiętam, że się po prostu jakimś takim, takim pantofelkiem, nie pantofelkiem się Tak, ja on później trochę się rozrastał i tak. zjadał in, inne pantofelki. To w pewnym momencie był dość popularny tytuł, bo to był chyba jeden z, jedna z pierwszych gier, która pojawiła się cyfrowo na PSP. I, mm -hmm. i, I dlatego chyba zyskała taki spory rozgłos swego czasu. Tak, tak. No tak, i tak. właśnie muzyka z flow też będzie, i to, to, to będzie w piątek o 20:00 taki dwugodzinny koncert, a później jeszcze niespodzianka będzie po tym koncercie. I jutro, właśnie jeśli, jeśli audycja okaże się w piątek, to mówię, jutro w sobotę będzie można posłuchać muzyki z gier Team Ico, czyli Iko, Shadow of the Colossus oraz Last Guardian. I to będzie o godzinie 15, to będzie Symfonia Kolosa, natomiast o godzinie 20 będzie Symfonia Cieni, czyli muzyka Jespera Keda z gier Hitman oraz Assassin's Creed. Mhm. I no, zapowiada się fantastycznie. Z tego, co wiem, ten koncert o 20:00 chyba już jest całkowicie wyprzedany ale chyba jeszcze są jakieś pojedyncze bilety na koncert o, o 15, więc jeśli ktoś chciałby przyjść i posłuchać i ponabijać się ze mnie, jak, jak tam będę konferansierował, mm -hmm. to, to serdecznie zapraszam. Plus mnóstwo atrakcji, tam będą jeszcze dodatkowe warsztaty, wykłady na temat muzyki, będą stan stanowiska PlayStation z grami na PlayStation, będzie można zaopatrzyć się w płyty winylowe, będą pewnie, pewnie też jacyś cosplayerzy, więc naprawdę taka impreza na Będzie lepiej maszyn. niż w Poznaniu. Nie wiem, co oni tam w Poznaniu wymyślili. W Poznaniu jakieś PGA. No, jakieś durnoty tam w ogóle. To... Szkoda, bardzo, nie, szkoda bardzo, że te dwa terminy się nałożyły. To rzeczywiście tak. jest... E, Ale kultura wyższa wiadomo, tak? gdzie jest i... i Mam nadzieję, się... że jeśli w że jeśli przyszłym roku będzie też Game Music Festival a, a, a mam nadzieję, że właśnie że tak będzie mm -hmm. To prze przepraszam za ten dźwięk, mam nadzieję, że yy, że, że, że, się, że się nie nagrał <laughs> mam nadzieję, że jeśli w przyszłym roku będzie Game Music Festival to yy, w innym terminie niż PGA uda się na przykład o tydzień w jedną lub w drugą stronę bo to obie imprezy są warte bytności na nich yy, i wydaje mi się, że Warto czasami z kulturą wysoką, a tutaj rzeczywiście będzie mieć zdecydowanie kulturę wysoką, co będzie podkreślać też majestat samego miejsca, w którym koncerty się odbywają, czyli Narodowego Forum Muzyki, to jest sala z najlepszą akustyką w Polsce, zdecydowanie jedno z trzech, jedna z trzech najlepszych sal koncertowych w Europie. I warto odwiedzić Narodowe Forum Muzyki po prostu, żeby tam usiąść i posłuchać właśnie trochę dźwięków wydobywających się ze sceny, bo to jest fantastyczne wrażenie. W każdym miejscu, gdzie się siedzi jest krystaliczny dźwięk, pod każdym z foteli jest doprowadzony osobny system klimatyzacji, że tak nie ma jakichś tam rur na przykład, które mm. w, mogłyby w jakiś sposób generować jakieś buczenie i tak dalej, więc pod każdym siedzeniem jest osobny system klimatyzacji. Tych miejsc nie jest dużo, bo jest tylko 1800 miejsc, natomiast z każdego jest fenomenalny dźwięk, z większości jest też doskonały widok na, na scenę. No i cóż, kapitalne miejsce, bardzo zapraszam do odwiedzi. No i te w ogóle jakby cały Wrocław, też w samym centrum Wrocławia, rzut beretem od rynku rzut beretem od dworca głównego. Świetne, świetne miejsce. No ja, ja zazdroszczę wszystkim właśnie osobom, które, które tam będą mi. może ktoś właśnie słucha w, w drodze na, na, na ten festiwal? Może ja ktoś... bym bardzo prosił o wsparcie takie duchowe, bo strasznie się stresuję przed występem, naprawdę tak strasznie, strasznie, bo będę trzymamy tam, kciuki. Jak, tak jak aż, już miałem konferencję robił są. dzisiaj odebrałem garnitur i yy, yy, yy, jutro jeszcze jak Daniel Craig. Pełni... Proszę, nie, nie. Damian Craig wygląda jak ładniejszy brat Putina. Nie? Ja mam troszkę inny typ, powiedzmy urody w cudzysłowie. Czy no, chodziło mi o to, o, o, o, o szyk. W... Szyk, tak, bo to jest taki garnitur, garnitur. Tak. tak. To jest taki garnitur, bardzo, bardzo, bardzo fajnie leży. Udało się szanownym krawcom dokonać cudu i z mojej niekształtnej sylwetki wykrzesać coś kształtnego. Więc to jest osiągnięcie. Mhm. No, ale właśnie, bo y, wszyscy, którzy śledzą się na przykład na Instagramie lub na, na Facebooku, to, to wiedzą, że y, już zapoznałeś się z, z najgorętszymi, właśnie tytułami tego tygodnia. Właściwie śmiej bo tak, tego tygodnia ta nic, nic nie wychodziło takiego y, bardzo ważnego, ale w końcu, w końcu pojawił się Wiedźmin na, na Switcha, w końcu wyszły te re, kolejne, kolejne reedycje, nie, bo to już. Już tych, to bo nie jest nie jest remake, ale już mieliśmy i na iPadzie Baldur's Gate i mieliśmy, tak. Tak, prawda, na, na, na jakieś wersje Enhanced. Na to, I to jest komputerze. właśnie Enhanced, to jest enhanced tak? no Właśnie, tak. to, to nie od czego zaczniemy, co będzie łatwiejsze do, do takiego, do szybkiego podzielenia Wydaje się Wydaje mi się, że, że, że Wiedźmin będzie chyba łatwiejszy, do szybkiego. Mm -hmm. bo, o wszystkim możemy powiedzieć, bo Wiedźmina odpaliłem oczywiście nie na długo, tak na, przyznam od to, się, to, ci się nie ma Nie, powiem grafika. Ci, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak to wszystko płynnie działa. Pod ogromnym wrażeniem. Mhm. Oczywiście istnieje wyraźna różnica jakości pomiędzy, ja gram na Xboxie One X, więc tam mhm. już jest prawie 4K i w ogóle wszystkie efekty wyglądają fenomenalnie na, na, na tym sprzęcie Wiedźmin, ale byłem pod ogromnym wrażeniem, jak gdybym nie miał postawionego obok siebie Xboxa One X, gdybym nie wiedział, jak ta gra wygląda po prostu na Xboxie One X albo na mocnym mhm. PC czy na PlayStation 4, to bym uważał, że jest po prostu fenomenalna. Mhm. Jak to się w ogóle tak w, jako, tak w że z Breath of the Wild zostawia, chociaż tam są inne, inne style graficzne. In, inaczej, zupełnie, zupełnie inna stylistyka, natomiast byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak płynnie gra działa, bo często robię sobie takie testy, że na przykład staję w jakimś miejscu, gdzie jest dużo obiektów i po prostu obracam się w kółko, żeby zobaczyć, czy są jakieś chrupnięcia, czy nie ma. Nie, nie, za, nie znalazłem żadnych takich miejsc, chociaż hmm. jak już mówię, przeszedłem tylko w zasadzie ten wstęp w K.R. Moren i, i naprawdę Jestem pod bardzo dużym wrażeniem, jak to działa. W Digital Foundry wspomnieli o jednej świetnej opcji, która gdyby w tym Wiedźminie była, to spra sprawiłoby, że grałbym w ogóle jak najęty, czyli opcja synchronizacji stanów gry mm. albo z PC-tem, albo z innymi konsolami. Powiedzmy, że grasz sobie stacjonarnie na jakimś, czy to na Xboxie, czy na mocnym pc czy na Playstation 4, a później bierzesz swojego Switcha, synchronizują Ci się stany i, i grasz sobie na Switchu, przychodzisz odkładasz Switcha i masz te same stany na swoim sprzęcie dużym. Mm -hmm. To by było no bo... coś fantastycznego, bo, bo taka opcja jest w grze y, Divinity 2. I, i, I to mówi. działa. I to, i, i, to, I to działa i to działa bardzo dobrze. No, no bo oczywiście z tego, co co wtedy, wiem, kiedy to nie masz żadnych ten... modów w wersji prezentowej. Mhm. Z tego co wiem, właśnie ten, ten Wiedźmień, poza oczywiście upuszczoną grafiką, albo dopasowaną do możliwości Switcha, to to jest, po pierwsze nazywa się edycja kompletna, więc ona zawiera wszystkie dodatki, wszystkie te duże rozszerzenia, ale jednocześnie właśnie nic nie odjęto. No, nie zmniejszono terenu rozgrywki, nie zmniejszono miast itd. Więc to wszystko faktycznie to jest to samo, co na dużych konsolach. Więc no tak, to, to byłby świetny pomysł. Bo, bo, bo na pewno y, granie na Switchu, w tego przenośnego znaczy kiedy masz konsolkę przenośną właśnie i, i grasz na takim na ekraniku, tego, tego Wiedźmina, no to on wygląda fenomenalnie, ale no dokując go i na dużym telewizorze, już wtedy nie wygląda tak ładnie i wtedy warto było użyć tej, tej, tej, tej kopii na przykład na, na Xboxie, tak powiedziałeś. Nie? Że to... Tak, jeśli, jeśli masz oczywiście, natomiast powiem Ci tak, że jeśli Switch jest Twoją jedyną konsolą, mhm. to moim zdaniem swobodnie możesz grać Wiedźmina i się cieszyć całą grą. Oczywiście grając, podkreślmy to jeszcze raz, grając na mocniejszym sprzęcie, grafika będzie lepsza, mhm. ale to, to nie jest tak duża strata, jak mogłoby się wydawać. Mhm. Bo te takie na przykład fantastyczne efekty świetlne zachodzącego słońca, jak ja sobie często po wel Welen chodziłem i patrzyłem, jak te słońce przebija się przez listowie, to tutaj to też jest na przykład. To oczywiście jest mniejsze, czasami są chyba obiekty mniej skomplikowane, natomiast tekstury wyglądają całkiem przyzwoicie. Jest zdecydowanie mniejsza gęstość roślinności tego hmm. można było się spodziewać. Oczywiście jest niższa rozdzielczość, to znacznie, i ta rozdzielczość tam dynamicznie sobie przechodzi, no, ale tego tak naprawdę, kiedy już wejdziesz w grę, tego nie zauważasz z tego powodu głównie, że jest naprawdę płynnie, nic nie przycina. Dla hmm. mnie to, to jest bardzo ważna rzecz, bo mm, kiedy możesz mieć sobie naprawdę fantastycznie wyglądającą grafikę w wysokiej rozdzielczości, ale jak co chwilę są jakieś przecięcia, to odbiera mnóstwo frajdy z zabawy. Natomiast tutaj mm, działa świetnie, Przynajmniej na początku, ale z tego co widziałem w różnych recenzjach, i, a szczególnie w, w recenzji w opisie Digital Foundry, który, mm -hmm. który jest bardzo dokładny, wynika, że rzeczywiście ta gra jest świetnie zoptymalizowana pod, pod taki sprzęt. I mm -hmm. wydaje mi się, że jeśli wyjdzie Switch Pro, bardzo bym chciał, żeby taki Switch Pro wyszedł, to dodatkowo mnóstwo efektów może zostać odblokowanych i gra nadal nie będzie wyglądać tak jak na PC i Xboxie y One, ale, ale ma potencjał mhm. na, na zdecydowanie najlepiej wyglądającą grę przenośną, o, tak bym to tak. powiedział. No, ja trochę w tego Switcha Pro nie wierzę, mi się wydaje, że jednak chyba Nintendo... O, jak ja bym chciał, żeby coś takiego powstało, mhm. bo, bo już spod, spadły na mnie gromy, że tak strasznie odsądzam od czci trz, od i wiary tego Switcha Lite, bo moim zdaniem to jest sprzęt ale Słusznie, sensowny. słusznie. I... Że... Nie, nie, bo, bo, ja, wiesz, bo, bo, bo pojawiło się kilka głosów, że, że jestem zbyt surowy, że świetny sprzęt m, taki przenośny. I może to jest świetny sprzęt przenośny, tylko surowy, to, ta jego przenośność, Ta jego przenośność to jest obcięcie połowy jego funkcji, tak, nie więcej. Tak. Cieszę się, że właśnie jak, jak rozmawiałeś z, y, z Arkadiuszem w, w ostatnim mhm. sobie to on też podzielił tą opinię. Więc widać, że, tak. że y, wiele osób które ma bardzo wyraźną opinię, ją podziela na temat tego, tego <śmiech> Więc ja się cieszę, że, że jesteśmy w takim, takim trójkącie wermackim wermańskim? Nie powiedziałem Wehrm <śmiech> wehrmachtu, tylko. Trójkąt I generalnie to jest oczywiście dla, dla pewnej grupy no, idealna sprawa, że jest troszeczkę tańszy, że że jest troszeczkę mniejszy i mimo ale wszystko... A on jest tańsze, wszystkie... tylko 200 zł. Tak, ale, ale właśnie to jest to, że to nie jest aż tak duża różnica i nie rozumiem absolutnie osób, które mają dużego Switcha czy troszeczkę większego Switcha i kupują sobie drugiego, bo, wiesz, nie wiem do czego im to. Szczególnie, że wiemy, jak, jak już żeśmy o tym rozmawiali, to szkoda może to, czasu antonowego, jak, jak to wygląda z polityką odpalania gier na swoim koncie, na różnych urządzeniach, Śmieniem, no jest to dosyć ponieważ. skomplikowane. No ale ale, to ale jako, jako może jedyny sprzęt i faktycznie, aby ktoś nigdy nie miał zamiaru podłączać do telewizora konsoli i, i, i, i dzielić się połóweczkami jack to może to jest jakiś sens, ale na dłuższą metę nie rozumiem yy, tej idei. No ale Wiedźmin Wiedźminem, ale jak się sprawdzają na, na, na Switchu te najklasyczniejsze z RPG, gry legendy, gry, tak, tak. Yy, które zdefiniowały cię jako jako człowieka w tej branży, legendarnego, do, do tej pory ciągną się, prawda, za tobą te, te wszystkie fantastyczne. Znaczy, no ciągną, to tak brzydko brzmi, nie ciągną. Po tak, prostu. brzmi, jakby na, była nadal, nadal na pewno I, i te wielu... gry na i tylko jakby tego Dokładnie. smrodu. I... Tak, już teraz nic, do końca będziesz zapamiętany jako osoba, która stoi za lokalizacją baldurów, Baldura II, pleńskiej tormeń i tak dalej. Więc ja, ja jestem ciekawy, Twojej opinii na temat właśnie tych no, portów, tak, kolejnych, tych, tych wersji mhm. Enhanced, mimo jednak na, no, na takim małym ekraniku. Jak, jak te gry się sprawdzają? Nie grałem na małym ekraniku, grałem tylko w wersji dokowej, czyli na dużym ekranie. Mhm. I przede wszystkim na początku od razu pobiera się duża aktualizacja, która zawiera inne wersje językowe, ponieważ domyślnie, mimo napisu na pudełku gra nie jest po polsku, jest tylko angielski. Podobno jest pełny dubbing na pudełku napisany. Nie ma, nie ma dubbingu. Z tego co widziałem, CD Projekt jest zdziwiony i ma wyjaśnić sprawę z wydawcą. Więc o... niestety dubbingu nie ma. Jest, jest tylko wersja angielska, natomiast na okładce, znaczy na okładce, na pudełku masz napis pełny polski dubbing. Czyli jest szansa, I... że prawnicy CD Projektu zadziałają i... Znaczy powiem Ci, że dla mnie jest to o tyle niefajne, że ch ch chciałem mieć na kartidżu wszystko. Tak. Wiedźmin ma wszystko na kardidżu, nic nie trzeba dobierać. A właśnie, jeszcze nie wersji trzeba dobierać Wiedźmina... wersję, trzeba dobierać słyszałem. Nie, nie, nie jest, od razu. Tak? Nie, tak. W... W... Nie, właśnie w... o to chodzi, że jeśli, jeśli kupisz Wiedźmina na Kardliżu w Polsce, to on, ma, to on już jest po polsku. Tak, ale tam jest, jest jakiś Polski, węg... polski węgierski, jest jakaś aktualizacja, ale nie językowa z tego sobie. Aha. Ja uruchamiałem grę bez tej aktualizacji jeszcze, bo, bo i był polski spróbowałem... I był, był polski, węgierski i angielski. No to gratuluję dla CD Projekt Red. Natomiast z tego, co wiem, jak się kupi Wiedźmina w innym kraju, to tego polskiego nie ma. I chyba nie ma też możliwości pobrać wersji językowej ze sklepu. I o... nie wiem, jak jest w przypadku wersji cyfrowej. Z tego, co słyszałem, to jeśli się tę wersję cyfrową kupi w Polsce, w polskim sklepie za złotówki, to tam polski jest, ale jeśli się wersję cyfrową Wiedźmina kupi, będąc zalogowanym gdzieś indziej, to tam wersji polskiej nie ma. Na to nie rozumiem zwrócić uwagę. tej polityki. Wielu naszych słuchaczy jest na przykład w Wielkiej Brytanii, to lepiej, żeby poprosili kogoś, żeby im kupił tego Wiedźmina w wersji pudełkowej w Polsce. No zresztą to, ta wersja pudełkowa był, w, Pol bo... w Polsce jest, jest najtańsza chyba w ogóle ze wszystkich, mhm. bo to jest wersja kompletna, tam są jeszcze jakieś dodatki, bo to nie jest li tylko pudełko... Z mapa jest switchowe. taka mini, mini, mini książeczka wiedzy. Tak, coś tak. takiego tam jest. Nie, nie sprawdzałem dokładnie więc to tak, taka jeszcze informacja o Wiedźminie jak chcesz to Ci kupię i wyślę po prostu no chyba będę musiał w, w, po prostu wziąć znaczy, nie, nie, mam nadzieję, że, że jak się skończą kopie, to jak będę następnym razem w Polsce, to, to może jakiś dodruk z... <grych> czy jakiś... a wiesz, do... że byłem w ciężkim szoku, bo poszedłem kupić tę grę w dniu premiery byłem w hmm. Bediamarkcie na Placu Dominikańskim we Wrocławiu, podchodzę do dostoiska ze switchami, pusto, żadnej gier w zasadzie Podchodzę do pani z obsługi, a pani z obsługi i pytam się, czy jest wjeźdź. A pani, no oczywiście, że jest. Pokazuję z tej czemu nie jest wystawiony? Bo tak kradną. Okazuje się, że wszystkie gry switchowe są trzymane w magazynie. Trzeba mm -hmm. się zapytać sprzedawcy, bo inaczej gry są niestety, gry znikają. No, normalnie, I... jak, jak w papierosy, tak w Irlandii tak. na przykład, żeby kupić papierosy, to musisz wiedzieć, że, że po prostu są sprzedawane Skończyzny papierosy, sprzedaje. bo one są w żaden sposób nie wystawiane. Jest jakaś maszyna, która. Gdzieś jak kasjer naciśnie przycisk, to nam wyrzuca paczkę i, i, i tyle. I to wygląda do tego, że w Polsce taki jest po prostu ten system do sprzedawania gier na Switch'u. No to ciekawe, więc, ale to trochę więc sensu, te, bo tego Wiedźmina, ale okazało się, okazało się, że przy mnie jeszcze trzy inne osoby kupiły. Więc tych posiadaczy Switcha jest trochę. No, więc, wiesz, to może to jest takie popularne oprogramowanie, szczególnie w Polsce, Tak, wieźmy szczególnie na Switcha, to jest jak, chyba słyszałeś tę anegdotę o Windows 75, że promocja, znaczy no, reklamy Microsoftu właśnie Windows 95 były tak skuteczne, tak dobre, że ludzie stali w kolejkach, żeby kupić Windows 95, nawet nie posiadając komputera. Więc, o, to, to, to, jest, to, jest, jest... to jest marketing. Y, wracając do <laughs> Icewind Dale'a i do, do tego, jak, jak wrażenia, jak, jak to wszystko Wygląda. No Mam nadzieję, że że ta polska wersja się pojawi nawet w jakimś update, ale szkoda właśnie, że, że gdzieś tam ktoś to przeoczył, być może nie, nie dopatrzono, że, żeby ta wersja, szczególnie ważna dla kolekcjonerów, no, że nie jest kompletna. Że nie, że... No, bar bar bardzo szkoda, bo naprawdę pod wieloma względami te wersje były świetnie udźwiękowione, Baldur 2. Icewind Dale ze znakomitą narracją pana Henryka Talara, naprawdę znakomitą. W tormencie fantastyczny pan Emilian Kamiński jako morte. To, to były naprawdę bardzo, bardzo dobre kreacje i przydałoby się ich posłuchać, bo powiem Ci, że włączyłem na chwilę Icewind i usłyszałem tego narratora i on brzmi dobrze, ale jestem tak przyzwyczajony do głosu pana Henryka, że czułem jakiś zgrzyt wewnętrzny. I, i nie zagrałem zbyt długo znaczy tak naprawdę chciałem sprawdzić jak działa interfejs a jeszcze szybka informacja, bo gry są dostępne, to są cztery gry Mam Baldura i Baldura 2 z dodatkami i mamy Icewind Dale'a i Planescape'a i Icewind Dale i Planescape są na jednym karcie mhm. a Baldur, a oba Baldury na drugim karcie czyli jeśli chce się kupić wszystko na to trzeba kupić w zasadzie dwa pakiety takie i mm, na plus jest to, że wszystko działa super szybko. W takim sensie, że nie czekasz w zasadzie w ogóle na doładowywanie, na wczytywanie. To mhm. jest jakby kiedy pamiętając, jak to kiedyś działało, to byłem w, w, pod dużym wrażeniem, jak może obecnie. I pewne są problemy, znaczy problemy takie bardziej natury estetycznej, bo to jest gra, która powstawała, wiadomo, 20, to są gry, które 20 lat już mają prawie. I interfejs w wielu przypadkach został dostosowany do tych nowych rozdzielczości, i to są wydania enhanced, tak, ulepszone. I część interfejsu została zrobiona przez jakieś ekipy dodatkowe, czyli zostały wykorzystane wszystkie stare teksty, ale trzeba było dotłumaczyć parę rzeczy z nowego interfejsu, zapewne. I te teksty one są tam drobne błędy, to raz. Ale to na takie, takie drobiazgi. Widać, że nie było żadnego kontekstu, żeby można było sobie jakby zobaczyć, jak, jak, jak powinno być. Bo na przykład jest scroll przetłumaczony jako zwój, co jest teoretycznie poprawnym tłumaczeniem, a tu chodzi o przewijanie. Tak? Czyli masz rysunek gałki prawej i, i obok zwój. Tak? Powinno być przewijaj. Plus jest coś takiego, że jak wchodzisz do opcji i tam są wszystkie jakby nazwy poszczególnych działań, ustawień, to one mają Zróżnicowaną wielkość czcionki, bo widocznie czcionka skaluje się do rozmiaru tekstu, i niektóre napisy są duże, niektóre małe. To jest też, jeśli masz takie, te, takie zboczenie estetyczne, że lubisz, jak wszystko jest ładne, równe i postawione, tak. to możesz czuć się lekko, lekko nieswój i, i, i to, to właśnie mnie spotkało, że tak mm, mm, mogłoby być to lepsze trochę, no. ale to są naprawdę takie, te, takie czepianie się, bo same gry działają dobrze co ciekawe, sterowanie jest zrobione dwojako, bo można sterować albo drążkiem, po prostu przesuwając naszego bohatera lub całą drużynę, przemieszczając z miejsca do miejsca, albo można... Naciskając bodajże chyba klawisz kierunkowy w lewo, przełączyć sobie na wirtualną myszkę. Jakby wskazywać, korzystając z joy możemy wykorzystywać je jako myszkę, wskazując, gdzie mają e, te postacie przejść. To jest naprawdę fajnym rozwiązaniem. I można sobie przeskakiwać między tymi dwoma opcjami w locie. E, Działać dobrze, gra nie dodatkowo. Jest A nie sprawdzałem, bo grałem tylko na doku, wiesz? Mhm. Yy, A, no to... ale, ale, chyba, ale chyba nie jest. chyba nie jest Dodatkowo jest jeszcze możliwość skalowania czcionki w grze, żeby te napisy były większe lub mniejsze. Jak kto woli, wiadomo, A, że ale do, na czy dużym jest ekranie. w doku to się przyłącza na, na pełne HD? Czy, czy to nadal, nadal jest 720p? Czy wtedy się nawiasuje na interfejs? Ja ci tego nie, nie, nie policzę. Zwłaszcza, że odpalałem tylko, na, tylko w doku, nie odpalałem mhm. wręcz, czy w wersji przenośnej. Widać, że to jest grafika już bardzo trącąca myszką, natomiast nie robiła na mnie złego wrażenia. Jest na pewno, pod, jest na pewno podbita. Wiadomo, że jest też szeroko ekranowa, bo kiedyś to było 4,3 proporcje mhm. ekranu. Teraz więcej widać wobec tego. Trzeba się przyzwyczaić trochę do interfejsu. No ale na... No niemal na pewno będę w to grał, wiesz. Prawdopodobnie wezmę teraz sobie w, m, sobą w podróż, bo jednak chyba wezmę tego Switcha, wiesz, <gry> lecąc do Stanów. I, i bo, bo wyszło tyle gier, że, że, że trzeba coś ograć. Mhm. Co, co prawda mamy to Apple Arcade, ale, ale znowu ku, kuszą Baldury i, i inne rzeczy. Plus, wiesz, co, co tam się jeszcze pojawiło? Kurczę, <śmiech> miałem, <śmiech> właśnie... Jedi Outcast Jedi, Jedi Outcast 2. jest, tak, tak tak. I, a na PC wyszło jeszcze, wyszła jeszcze gra, która ponoć jest fenomenalna Disco, Disco Elysium, RPG jakiś fenomenalny ponoć, właśnie go e, będę pobierać zaraz, to później może na następnej audycji coś powiem z, z, mam też Wanderlasta do grania, kurczę no dobra, jeszcze, jeszcze się nie zdecydowałem, no, mam jeszcze pół, półtora tygodnia do wyjazdu to, to nie, no jeszcze musisz jeszcze właśnie sobie zobaczyć decyzję. i sprawdzić ile tego czasu tak naprawdę będziesz miał czy właśnie, czy jest Przelod. sens zabierać kilogramy sprzętu, czy, czy, czy, czy nie, nie? W zasadzie no ten jest przelot, no bo... Mhm. No tak, no, przelot, ale przelot jest króciutki, no bo to jest... No 12 króciutki. godzin, nie? A nie, no tak, bo to jest... Zawsze mi się... Nie wiem dlaczego, ale gdzieś tam w, w tył... Zawsze myślę, że skoro jest biuro gdzieś tam w pod Paryżu czy w Paryżu bizarda, tam też jest jakiś blisko e, paryski, nie? A Kiedyś no, był to no, w Paryżu, ale to tak. było dawno temu. Aha no po, to, to po, się po, kawał przemawiam. kawałek czasu leci 30 wylatuję 30 jestem, pierwszego się zaczyna Bliskon mm -hmm. od razu nie, jest jeszcze 31, tak? bo, to, bo w październiku są, są 31 mm -hmm. no to 31 sobie odpocznę pierwszego, i, i się akredytuję, pierwszego bliską, drugiego bliską. trzeciego mm -hmm. pewnie Galaxy Quest czy Galaxy mm -hmm. Edge, jak się to nazywa, to w Anaheim mm -hmm. w Disneylandzie jest ten, jest ten wielki park rozrywki poświęcony Gwiezdnym Wojnom tak, tak do trzeciego albo czwartego, a tak, a, a piątego już powrót, więc tak bardzo mm -hmm. zwarcie to będzie, rzeczywiście chyba nie ma sensu brać Switcha, ale też no... <śmiech> Bijesz się z myślami. <śmiech> <Bierzesz już> się... <śmiech> się z <śmiech> Już miałeś co właśnie... nagle. Wa warto powiedzieć, że wyszła jeszcze jedna gra na Switcha teraz i to w związku z bliskonem warto wspomnieć, czyli Overwatch wyszedł w końcu na Switcha. Tylko uwaga, uwaga, jeśli chcecie kupić sobie Overwatcha w pudełku, to kupujecie same pudełko i kod. Niestety. Nie wiem no, ale czemu, to jest taka gra, ma... przy której na przykład ja nie, nie, nie płakałbym, że oni to tak, z, tak zrobili. Względu, że no to tak, to jest, ta jest gra ciąła, Tylko to... online. Nie, może są jakieś boty, można pograć sobie. Ale, ale to jest typowa gra właśnie do grania z ludźmi. Może, może i tak. No. Aha, no niestety, nie ma, nie ma polskiej wersji, nad czym bardzo ubolewam. No. I trzeba no, mieć Nintendo polska online? Polska wersja... Pakiet? Chyba tak. Chyba masz od razu 3 miesiące Nintendo no. online, jak kupujesz. Polska wersja z tego, co wiem... Znaczy... Jest zaszyta w grę, tylko jako że interfejsu nie ma Nintendo polskiego, no to nie ma jak odpalić tej polskiej wersji. Trzeba Skandal. pisać do Nintendo. Trzeba pisać do Nintendo, żeby zrobili polski interfejs kiedyś. Miejmy nadzieję. Jak się Kiedy... tak będzie dobrze sprzedawać, jak się sprzedaje, a sprzedaje się nieźle. Mhm. No to może Nintendo uzna, że fajnie było taki. Nie wiesz, jak się dobrze sprzedaje mimo braku tego interfejsu, to nie mogą być. Co nam? Nie. Jakby na przykład było tak, że ludzie mówią nie kupimy już nigdy żadnej gry w Polsce na Nintendo, dopóki nie będzie polskiego interfejsu, no to może by coś się ruszyło. Przykrótce, mm, nie, że tam, nie jaki, tam, jaki to jest poziom komplikacji, żeby zrobić tam ile? No, kartka A4, tekstu, żeby wszystkie rzeczy tam są w nas czy przetłumaczyć. Prawda? No nie, trochę więcej, trochę więcej. A, trochę więcej wie. plus testy, plus wiesz, dopasowanie tych tekstów, żeby mhm. pasowały do, do ekranu, ro, do różnych rozdzielczości, do wersji przenośnej, do wersji zadekowanej Jest na pewno bardzo dużo tekstów w Switch Online, znaczy Nintendo Online. W sklepie mhm. prawdopodobnie wtedy trzeba wszystkie opisy tłumaczyć. To jest tego trochę. Fakt, że oczywiście można pójść drogą Xboxa, znaczy Microsoftu i Sony i rzucać mhm. tłumaczenia. Mm, opisów gier za pomocą Google Translatora mogą być wesoło. No tak. <głos> bo, bo cały czas można napotkać no, w sklepie, na sklepie PlayStation oraz przy, przy Xboxie takie tłumaczenia, żeby. Po prostu no, że... Przecież ludzie tego nie piętnują, nie prawda? Że to tak, wiesz, przychodzi, przychodzą... Znaczy, może ty nie, no bo ty, ciebie tak zawodowo to sz, aż kuje w oczy, ale, ale ludzie po prostu, A, no jest, no i co zrobisz i tak dalej, nie? Że, że nie ma żadnego takiego pospolitego jakiegoś Ruszenia, ruszenia. Żeby, tak, żeby po prostu y, Google od, no, zlikwidował to. Znaczy, wiadomo, że Google chce, żeby właśnie jak najwięcej tego translatora wykorzystywali, bo to jest ich produkt, ale mimo wszystko, y, no, gdzieś y, no, trochę, trochę trochę brzydko jest, że, że po prostu się tworzy takie kwiatki, takie, takie opisy, które, no, nie wiem, są nawet mylące czasami, no ale to już jest na kwestia. Ale. Tak właśnie, a propos w, w, wspomniałeś o Apple Arcade. Ja mm -hmm. skusiłem się na Apple Arcade. Znaczy skusiłem o. się, To no jest darmowy miesiąc, więc nie, nie, nie bardzo musiałem tutaj prawda długo na tym się zastanawiać. I mam takie jedno wrażenie, że praktycznie wszystkie gry, które tam są, są no. z, z jednego gatunku. Arcyfarksy. No Arcyfarksy. Wszystkie nie są w takiej grafice wiesz, pastelowej, rysowanej, albo takiej gdzieś nie sotselinowej nawet. że Wszystkie są bardzo takie no tak jakby są tworzone po to, żeby naprawdę nawet te starsze telefony mogły spokojnie je udźwignąć. Czy się tak wyrażę. I, I pograłem w kilka tytułów. Pograłem troszeczkę w What the Golf. I to jest akurat mhm. gra, o, o której dużo słyszałem właśnie z różnych źródeł i Wszyscy, znaczy sam, to jest bardzo ciekawe, bo to jest taka gra, która to jest gra bardzo prosta, ale bardzo tam jest prosta. taki fajny twist, i, nie, i na przykład są ludzie, którzy nie, nie zdradzają przypadkiem o co tam chodzi i tak dalej, nie? No bo to jest taki golf, ale taki właśnie zwariowany golf. I on się później ciekawie rozwija, bo tam jak ta kampania, yy, prawda. W, Posuwamy się do przodu tą... Nie wiem, to powiedzieć, bo to nawet nie wiem, czy tam jest jakaś historia głębsza w tym wszystkim, ale później jest to taki, taki świat, w którym po prostu podróżujemy po nim, nie wiem, po jakichś laboratoriach i tak dalej, odblokowujemy różne, różne kolejne lokacje, etapy, i tam się pojawiają pewne kolejne e, e, minigolfowe pola, gdzie, gdzie no to wszystko jest taka zabawa z fizyką, no nie? No i, i te, ten tak. golf on jest tylko po to, żeby żeby dać pretekst do, do różnych takich zabawnych sytuacji. a e, no i nie wiem, gdzie, gdzie, no chyba muszę powiedzieć, no to jest tak, że nie zawsze piłeczką golfową e, musimy do tego dołeczka trafić. A to no, od razu już tej... widać, tak. wiesz, na, drugim, na drugiej tak. planszy w zasadzie. Mhm, tak. I jest bardzo przyjemne. Muszę przyznać, że to jest taka gra, która jak się, jak się przysiądzie, to można spokojnie nawet godzinkę stracić, ale też można z do skoku sobie troszeczkę popykać i, i, i to jest taka gra, która okej. Okay, to jest gra, w którą powiedzmy chętnie właśnie od czasu do czasu gram ale to nie jest gra, w którą na przykład, nie wiem, która by mnie przykuła do, do, znaczy do, tego, do tej usługi tak, żebym na przykład no, chciał płacić za nie, że jakby to była taka gra za, jak to się ładnie mówi za te dwa dolary, to tak ale, ja się, ale nie dlatego, że ja umniejszam to tylko po prostu wiesz jak, to, jak, jak ceny gier na iOS zmieniły naszą percepcję co do wartości gier że kiedyś tak, dewaluacja, poszła. Okropna. Ja 15 lat temu y to dla mnie było normalne, że ja kupowałem gry w dniu premiery. Wiadomo, że one teraz są troszkę droższe, nie? ale to 60 czy 50 euro, czy nie, to powiedzmy 200 zł. Y to było normalne, że jak była jakaś, jakaś gra, wychodziła, nie wiem, taką droższą grą, na przykład był Orange Box, nie Bo tam było kilka gier, więc ona wtedy y tam chyba troszkę więcej kosztowała, ale to było normalne, że gra tyle kosztuje i nie czuło się tego że jeśli na przykład nie wiem, y, że znaczy nie, nie, nie miałem takiego, takiej, nie, potrzeby czekania albo ochoty, aż ta gra stanie i że jak mm -hmm. kupuję grę w dniu premiery za pełną cenę, to coś tracę, że przepłacam. Nie, po prostu kupowałem się grę i tyle. A z czasem, szczególnie właśnie ceny gier na ios szczególnie, że jak się ustawiałem ceny y, gier, tych samych gier na różnych platformach na, na PCcie powiedzmy jest taka najbardziej zbalansowana, gdzieś wyśrodkowana cena, ale tak, na Switchu jest jakieś 10 euro, to nie, 40 zł więcej, bo jest ten podatek Switcha, a na iOS-ie potrafi być jeszcze tańsza, o połowę na przykład. Tak. I teraz i, i teraz właśnie albo, albo się czeka, aż gra będzie na ios gdzieś bardzo tania, albo będzie na jakiejś pomocy i to jest, to jest moim zdaniem właśnie strasznie, że to sprawiło, że ludzie tak szybko i tak chętnie przerzucili się na te wszystkie właśnie serwisy z abonamentem. nie, Czyli Game Pass, PlayStation Now, no i właśnie teraz wchodzi ten Apple Arcade. No oczywiście tych przykładów jest troszeczkę więcej tak na, na różnych platformach, ale póki co na przykład Nintendo Online, mimo, że tam jakieś gry się pojawiają raz na jakiś czas, nie wiem, na jakiś na super Nintendo, to jakoś ja jeszcze nie widzę, żeby to była taka konkurencja dla, dla takiego impasa, ale już w tym momencie ja na przykład mam tak sprawną psychikę, <gry> że y, no, gry, na, gry na, na Xboxa dla mnie nic nie kosztują. Mimo, że prawda płaci się ten abonament, on jest niewielki, jak się kupił ten Ultimate y, w, w promocji, ale tak, Gears 5, 0 zł. Ten, tak. y, Forza Horizon 4, 0 zł. Mutant Zero Dawn i inne gry, nie tylko Microsoftu, no nie? Zero złotych, bo to wszystko właśnie w dniu premiery wychodzi też na... na Blewitch. Ble Dokładnie. I sobie myślisz, kurczę, no to już jest totalnie... Ja, ja tylko mam nadzieję, że, że w tym modelu nadal twórcy mogą funkcjonować. Bo co innego na przykład, kiedy, kiedy tak... Taki, tacy, takie wielkie firmy jak Microsoft wykupuje te studia, tak że wykupuje Obsidiana i tak dalej i wtedy Obsydian w ogóle nie myśli o tym, czy ta gra się sprzeda, czy nie sprzeda, czy oni zarobią na studio, czy będą musieli zamykać, czy muszą zwalniać ludzi, czy nie. Oni robią po prostu grę tak jak chcą. Oczywiście artysta głodny, artysta, który, który jest bardziej mówi, płodny jest bardziej płodny i ja też właśnie uważam, że kiedy masz jesteś w jakimś stopniu ograniczony przez narzędzia, przez finanse i tak dalej, to, to, to, tworzysz, to tak tworzą się arcydzieła. Bo, bo na przykład y, ta nieograniczona kasa, która na przykład jest w kinie. Zobacz, do niego Darko, nie wiem, czy znasz taki film, no oczywiście, do że Darko. Tak. Oni, no to jest niemal etiuda studencka, w której gdzieś tam wielu znakomitych aktorów zdecydowało się zagrać y, właściwie za darmo i, i, i no, no to był film który, który jakby on się pojawił w kinach w bardzo złym momencie, bo to były, to było zaraz chyba po, po, po ataku 11 września i, i dopiero gdzieś tam na wideo on zyskał jakby drugie życie i, i, i stał się takim filmem kultowym i każdy pocztą pantoflową o, o tym filmie opowiadał i tak dalej, i tak dalej, ale to był film zrobiony po kosztach, yy, właściwie ale w, ale dzięki temu udało się zrobić no, coś, coś niesamowitego. A masz filmy, prawda, gdzie masz budżet nieograniczony, 300 milionów, 400 milionów takich Avengersów i tego się nie da oglądać. Znaczy da się oglądać, bo to jest jakby bardzo sprawnie rzemieślniczo zrobione są te filmy, mm -hmm. tak od linijki, ale one nie mają duszy, nie mają wyrwy, one są y, czystą rozrywką, ale one po sobie nic nie zostawiają. Oczywiście y, ktoś może powiedzieć jak, to przecież to jest taka wspaniała saga, tyle filmów, tyle lat, taka historia. No i co z tego? No i później, yy, parę miesięcy później człowiek nie będzie pamiętał, o tym przyjdzie nowy film, kolejny, Avengers i kolejny, kolejna część seria. No ale teraz się to dużo mówi o tym, jak, jak jest ta autocenzura, co że kiedyś, już tak kolejna dyg taka dygresja, kiedyś jak filmy, prawda, były kręcone, to nikt nie zastanawiał się, żeby ten film był wygładzony tak, żeby on pasował na wszystkie inne rynki, tak? Tak? Amerykanie robili film, jak na przykład on miał być puszczony gdzieś tam w Indiach, czy w Chinach, czy w, w innych jakichś y, krajach, gdzie, gdzie na przykład cenzorzy mogli pewne rzeczy usun no, chcieć usunąć, bo, bo na przykład nie przystawały jakieś na przykład zbyt długie pocałunki, albo sceny łóżko. Nie wiem, czy widziałeś y, y, chińską wersję... 50 twarzy Greja czy tam któregoś tego. Nie, nie, nie widziałem żadnej. To, żadnej, wiesz, żadnej wiesz, że to jest, to jest film, który jest praktycznie. Tam połowa tego filmu to jest erotyka, nie? I to taka wyuzdana, Sadomasa i tak dalej, nie? B hmm. czy coś tak to się ładnie mówi. I, I kiedyś trafiłem na taką wersję i oglądam, i po prostu tego w ogóle nie ma. I to prawdopodobnie. Wiesz, ja, nie, nie, nie, nie powiem tak, że szukałem tego filmu. Po prostu gdzieś ktoś mi pokazał prawdopodobnie to była jakaś taka wersja butlek, że się tak wyrażę właśnie z Chin i po prostu oglądasz ten film, to jest taki film obyczajowy chłopak poznał dziewczynę, dziewczyna poznała chłopaka mają jakieś te i zawsze jak dochodziło, do... miało dojść do jakichś to wiesz, czy zaciemnienie jest następny dzień i to jest bardzo ciekawe, no ale za bardzo gdzieś tam odbiegam no nie. zaczęło się od Apple Arcade tak, zaczęło się to pokazać. No i e, jeśli chodzi o, o, o gry, to, e, to wszystkie gry, które widziałem, to były takie gry, które na chwilkę mnie tylko przyciągnęły, ale, ale oprócz tego, że... A Oceanhorn? No Oceanhorn... Tylko, że A ta, Grindstone? Taki... Grindstone, e, no właśnie, Oceanhorn to jest taka e, tak, e, taka bida e, Bida of Zelda? Bidazel, no tak. No, czy ja wiem, nie powiem, że Bidazel... Bardziej z... jest Skyward Sword, bardziej, bo to nie masz otwartego świata i, i są takie strefy jak Skyward Sword Ten. i to jest gra tak. bardzo inspirowana, Skyward Sword, mam wrażenie. O, no, to, to... I, I ona jest ładna i przyjemnie się gra i to, że właśnie można grać na, na, na, na padzie i, i jest tak, tak skrojona, że faktycznie jakby jakbym grał w nią nie myśląc, nie o inny gracz, znaczy, bo ja staram się traktować teraz Apple Arcade i tą platformę jako kolejną konsolę, właśnie czy przynoszą, czy nie, ale wiesz, możesz ją podłączyć do telewizora, możesz grać na, na Apple TV jak, jak, jak na normalnej konsoli, więc jakby nie chcę, żeby te gry cierpiały, na przykład, przez to, że ja na, na nie patrzę jak na gry mobilne, ale też podnoszę im przez to poprzeczkę. I dlatego Ocean Horn 2 jest, jest taką grą, która, owszem, fajnie wygląda i tak dalej, ale ale ona nie ma takiej treści dla mnie. Nie, nie, nie, nie widzę jakiejś głębi. I, I trochę pograłem, tam porozwiązywałem, znaczy, nie wiem, tam, że się tak że przeszedłem jeden czy dwa y, podziemia, tak, w mm -hmm. czy jakby to tak w tej terminologii zeldowskiej się wyrazić. I, i tyle, no tu jakiś klucz znalazłem, tu z, z jakimiś potworkami, bo powalczyłem tu troszeczkę fizyki, tu trzeba coś przesunąć, coś popchać, coś pomyśleć, no to, to jest fajne. Tylko właśnie to jest to, że jeśli to byłaby moja pierwsza gra, w, tego, w tym gatunku, to, to, to zdecydowanie bardziej by mi się podobała. No ale, no wiesz, no wszystkie te gry, które wybieram, które a nie jest ich tak wcale dużo, no to nie są gry, które, które by mnie porwały. Na przykład to, to no, Sionara, się Cały czas, cały czas się nowe pojawiają, wiesz? No tak, dlatego właśnie zaglądam cały czas, ale, ale tak, y, zobaczyłem tą grę od Capcomu, która, która wydawała mi się jakimś takim może ciekawym platformem, tak gdzie, gdzie takim chodzimy, jakimś takim tak, tak. ludkiem y, pod wodą. Pod wodą. Mhm. Jest fajna fizyka, to ładnie wygląda, ale tak po pół godzinie już, ja, już chyba wszystko, co chciałem zobaczyć w tej grze, już jakby nie A mam... Spell Drifter jest na przykład bardzo fajny, karcianka. O, spe... o Spell Drifter, to chyba nie, nie ten, muszę sobie Mówić. tutaj dodać w takim razie. Y, y, ten Grindstone, czy Greenstone? Y, grindstone. No, grindstone, grindstone. Też sympatyczna moja, gra. To jest absolutnie gra, która mną Pozamiata, przeszedłem ją do końca, skończyłem ją jakby. Tak? O! Tak. No to jest, tak. Znaczy w ogóle, dla mnie spodziewać? to jest taka gra, która wydawała się, że, że nie ma końca, że to, znaczy to nie jest absolutnie puzzle Quest, ale to jest gra, w której po prostu mamy, mamy takiego e, woja, nie wiem jak go nazwać, który, który, wychodzi, prawda, jak do pracy, bierze miecz, bierze, bierze chem i tak dalej, i tak dalej, no i walczy z jakimiś potworsami, i to jest bardzo fajnie zrobione, bo to jest taka, można taka, powiedzieć, że to jest gra logiczna, nie? To jest graniczne, tak. Tak, że po prostu musimy, jakby zaznaczając na palcem jakieś kratki, że tak to wygląda jak w tych wszystkich candy Znaczy, na pierwszy rok, jak ktoś nie wiedziałby, jaka tam jest mechanika, to tak to wygląda jak te wszystkie takie gry typu. Yy, jak, jak, znaczy, nie wiem, jak to nawet nazwać te wszystkie te Candy Crash Saga, i tak dalej, że trzeba połączyć trzy jakieś obiekty no, i one znikają. Tak, tak, Connect 3, tak? Połączyć, Tak, three, connect three. tak jak Puzzle A... Quest i tym podobne. Ale to nie jest. To jest ja już no mówiłem właśnie. o tym, że to, to jest bardziej podobne do. Do Might and Magic, też przez Kapi game zrobione i mhm. tego, jak to się nazywało? Critic Crash, tak. Świetna tak. gra, logiczna, znakomita gra. I, tu, logiczna. I tutaj po prostu zabawa polega na tym, że mamy tego Woja i musimy tak, te, te, te, te, taką ścieżkę wyznaczyć, jak najbardziej optymalną ścieżkę przez te potwory, które są właśnie na takiej, takiej siatce urzucone, żeby jak, jak ich najwięcej załatwić i, i tam jakieś, prawda, za zadania związane właśnie z, z danym, ja właśnie niedaleko do ja dosłownie chyba 3 czy 4 takie te, te, te, te, te plansze przeszedłem i, i poziomy i to jest bardzo sympatyczne, relaksujące ale zaskoczyłeś mnie, że po prostu tam jest koniec, bo to jest taka gra, która wydawałoby się można grać w nieskończoność, no bo tam no, no cóż, cóż tam mogłoby być więcej? Jest, nie? jest tak koniec, zaznaczam. jest koniec i są wyzwania fajne, i coraz trudniej się robi Przygotowujesz sobie nowe przedmioty. Mm -hmm. Te przedmioty pomagają ci przechodzić co trudniejsze etapy, są coraz bardziej skomplikowane wyzwania i zadania. Świetna gra, dla mnie świetna gra. Mm -hmm. Znowu z, z, z gier, które, które mi się podobały, mimo że też uważam, właśnie, że to są takie gry arcyfarci to jest ta Assemble with Care. Wiem, czy... O, tak. To jest, od, to jest od ludzi, którzy zrobili Monument Valley. Tak? O. O, tak. tak, Bardzo to jest... sympatyczna gra. Bardzo sympatyczna jest... opowiastka o dziewczynie, tra... która naprawia. O tak, dokładnie. I, I trochę jest... Dla mnie to jest irytujące, bo to taki tworzy obraz. Znaczy, to... Nie wiem, w jakim uniwersum to jest, że dziewczyna po prostu może naprawiać za, za, za gumę do a znaczy, znaczy, to jest tak pokazane, że my... Poznajemy historię właśnie dziewczyny, która postanowiła wyrwać się z domu i, i zobaczyć świat. Jednocześnie jej, jej umiejętnością, jej, jej pasją jest naprawianie, przywracanie do życia właśnie różnych rzeczy. Wszystko, Ona potrafi wszystko naprawić. I ona trafia do takiego miasteczka, w którym właśnie, oczywiście, jak żeby, żeby nie było, pracuje bardzo ciężko, tylko to jest zawsze wspomniane jakoś tam w tle, że tyle rzeczy naprawia do tego, ale oczywiście te rzeczy, które my naprawiamy, to na tam naprawia za, za e, pewnie za, za nic, przysługi. Za, za przysługi, tak. Tak. I, I oprócz tego, że właśnie to jest taka, e, taka, e, to ja powiedzieć taka, takie opowiadanie, taka historia, no nie, no to ona, każdy etap później się kończy naprawianiem. I na, to naprawianie to jest, to jest taki uproszczony, e, Kar mechanik Simulator, tylko oczywiście z, z różnymi przedmiotami, bo i naprawiamy jakiś stary telefon e, tarczowy i jakąś, e, jakiś aparat fotograficzny. Magnetofon. I, magnetofon, jak, jak, jakiegoś coś rodzaju jakiejś gry przenośnej, jakiegoś Game Boya, zegarek itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I przyznam, że to jest, to, jest, to jest prosta gra, to nie jest skomplikowana, ale ja bardzo lubię takie manipulowanie obiektami, tam wiesz, trzeba obracać, trzeba coś znaleźć, coś wyciągnąć, śrubkę odkręcić. I to jest, to jest bardzo sympatyczna, taka relaksująca y, dla, mnie, dla mnie gra. I, i, I przyznam, że ze wszystkich tych gier, które tam y, które pograłem, to ta mi najbardziej przypadła do gustu. Nie dlatego, że jest najlepsza, tylko, że jakoś tak właśnie y, gdzieś, y, gdzieś spodobało mi się y, y, y, y, y, to, to manipulowanie, to naprawianie i tak ja, dalej. Ja bardzo lubię naprawiać. Ja jestem jednym z tych ludzi, którzy uważają, że, że Trze wszystko należy naprawić, nie, nie można wrócać. Ja mam... Y ja mam jak ci się zbije szybko w telefonie, to nie kupuj nowego, tylko spróbuj sam naprawić. Satysfakcja gwarantowana. Nie. Satysfakcja. Przecież, jest to sadystyczne. Tak, Sad tak, <gry> tak. Ale y z, z innych gier y to próbowałem. Na przykład... Y pograć w tę ten, ten Sajonarę. Sayonara tak, Wild Horse. To, to jest też na Nintendo Switch, ale to jest zupełnie nie w moim klimacie, więc nawet tego nie, nie pobierałem. Tak, no, zobaczyłem no, zwiastun i pomyślałem sobie dziękuję. Tak, no, i, właśnie to jakaś taka historia wypisana jakąś taką, taką czcionką, która mi przypomina tam te, te, te fonty na, na jakichś ulotkach niemieckich. Wiesz, jeśli, jeśli w grze jednym z jej punktów sprzedażowych jest to, że nie ma w niej żadnej postaci męskiej, a tu ja w ogóle nawet nie wiedziałem, to <głos> no to, to, to w ogóle nie przeszkadza, ja, nie? Ja wiesz, zawsze nie, wybieram kobiety. Ty już, o, mnie ty śmieszy, mnie ty śmieszy, ale, chodzi o to śmieszy, że, to, żeby. No wiem, że jest ci... so, slogan jest jest po prostu tak bzdurny, no i co z tego, że nie ma. No? Jakby jeśli gra jest nie, dobra, nie. to jest dobra, jeśli jest do, do luftu, to nawet no brak ośmięskiej tak. jej nie pomoże. No. Tak, ja troszeczkę pograłem, ale pierwsza część, gdzie po prostu się ślizgamy i zbieramy jakieś serduszka gwiazdki, nie wiem, coś tam, jakaś tak zupełnie do mnie nie trafiła. i i prawdopodobnie do tego mięsa tej gry nie trafiłem. Więc jeśli ktoś grał dłużej i, i, i powie, że Damian, przemęcz się, znajdziesz coś tam fajnego, to, to chętnie o tym, to, o tym posłucham. Mnie nie przede jest... wszystkim odrzuciła muzyka, wiesz, bo to zupełnie nie jest, nie jest mój rodzaj muzyki. i, i Jakbym miał przechodzić całą grę właśnie w takim, takim popiku, po, po to bym chyba zwariował, więc... Nie, no jest tyle nie, gier to... fajnych, żeby, że po co... Może to też tak. jest potencjalnie fajne, ale zupełnie, zupełnie nie dla mnie. Jestem absolutnie poza jej grupą dosolową, więc mm -hmm. po co w nią grać. No. Znaczy, Żeby już tak może nie przydłużać, jeśli chodzi o mnie, o Apple Arcade, to powiem tak, że... Spaceland zagraj, bardzo fajna strategia. Spell Drifter, już mówi, mówiłem. Jest, jest mhm. tych gier całkiem sporo. Where, no car... no space... where the Cards Fall, fajna karcianka też. No jest... Widzisz, ja bym zobaczyć, bo mi się tak wydaje, jakby nie wszystkie te gry widziały, Jakby wchodzę do tego Apple w No, już jest ich kilkadziesiąt, naprawdę dużo już jest. No i jakoś y tak... The, The Bradwell Conspiracy, ponoć bardzo fajna. Sam? The Bradwell Conspiracy, ponad świetna gra. Dopiero ją pobrałem, to jest taki FPS, więc jako, że nie miałem podłączonego joysticka, znaczy pada do, do telefonu, mm. to mi się tak średnio nie ograło. natomiast widziałem jakieś dwie strony, to jest chyba coś z stylu portala, tak, takie mam wrażenie. Więc jeśli jesteś z tyłu portala, to, to już y y jestem zainteresowany. Kurczę, ale to jest... Przecież nie widzę tego. Jak się jeszcze raz nazywasz? Wchodzisz do App Store, dajesz arcade na dole da no, dajesz właśnie. Sobie i dajesz sobie... No i na przykład idziesz sobie na sam dół, przewijasz i tam masz zobaczyć wszystkie gry i masz już wszystkie gry chociażby. Ale u mnie na przykład ten Bradwell Conspiracy się pojawia. Jest taki jakby jakby tu no, czy, określić, takie uh, taki okienko nowe gry. I tam, I tam są nowe gry. Widzę taką grę, która się nazywa Shock widzę grę, która się nazywa Stella, coś w stylu Limbo. Na, na jakiś Mind Symphony. Inmost, to jest od ludzi, którzy chyba zrobili e, Samorosta, chyba. Co? Jakąś biatykę Decoherence. A, Pilgrims to jest od, od Samorosta. I coś w, w, wygląda w ogóle jak ten, jak... E, tam gdzie, jak Romcaje się cypisek jak starsi, starsi słuchacze może pamiętają taką bajkę o zbójniku Rumcajsie się czeską, tak, tak to wygląda jest jakaś Nightmare Farm i ten Bradwell Conspiracy, który jest taki chyba mocno... No właśnie, ja nie mam Bradwell Conspiracy. The Bradwell ja, ja Conspiracy. Powiem, nie masz? Ja mam tak, Shockroads, Stella, Mind Symphony, Inmost, Decoherence, Nightmare Farm, Skate City, Tangle Tower, Super Impress World Skate Road, City, tak. Super Przez... 2. Dobra, a jak wejdziesz sobie do zobaczenia wszystkie gry na samym dole. I tam masz w kolejności wydania, na przykład. I, i The Bradle Conspiracy to jest gra wydana tam 5 października. ale wpisz sobie po prostu, wszukaj The Bradle Conspiracy. Ja mam tych gier tutaj naprawdę kilkadziesiąt, jest co najmniej. Jest Dreadnoughts śmieszne, takie no śmieszne, bardziej przerażające. Coś w stylu UFO. Yy, A jest... widzisz, ja chyba to już w ogóle ściągnąłem. <laughs> A widzisz. Nie wiem, patrzę. Dobra, bo to jest w ogóle ta nazwa jest jakoś tak sklejona, że jak, je, jak ona się pojawia na ikonce... Ty już nie jest... tłumacz. Ty po prostu da. jesteś nieuważny. No okej, okay. czy dobrze. To... Nie, no to jest... Znaczy tak, nie powiem. Cieszę się, że jest nowy gracz, bo nie ma nic lepszego. Ja to zawsze będę powtarzał że nie ma nic lepszego niż konkurencja. Nie naprawdę. To, to, że w ogóle, ale też już trochę jak, jak z data płyta powtarzam, to, że wszedł Epic Games yy, ze swoim sklepem, znaczy Epic Games to wszedł na, na, na rynek, no to naprawdę trochę zamieszało i nawet jeśli Steam tak naprawdę wiele nie robi, to sama postawa Epika, żeby zdobywać innych wyda, yy, innych yy, twórców gier, żeby im udostępniać platformę na preferencyjnych warunkach, żeby na przykład graczom, przyciągając ich, dawać naprawdę bardzo dobre gry. Nie jakieś popierdółki, nie jakieś śmieszne te... tylko naprawdę warto się, no nie wiem, kiedy było 80-lecie Batmana, to nie dość, że dali właśnie cały, czy prawie komplet, bo chyba nie dali Arkham Origins, ale no Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, za darmo, plus te Lego Batman za darmo. No to jest, to jest niesamowite. I, i, I to, że się po prostu, że jest konkurencja, no to powoduje, że usługa się poprawia, yy, dla, dla nas no, ceny będą ciekawsze, no i też oferta będzie, będzie lepsza. Więc mam nadzieję, że, że Apple Arcade, yy, kiedy pojawi się ta, ta fala tych gier, które, które też zapowiedzieli jak, yy, między innymi na, na, yy, The Beyond yy, Steel Sky, że kiedy tak, mhm. no się, ja nie wiem, czy to będzie dobra gra. Bo może nie być. Tego pojawić. Tak. Stopadżam po jeszcze. Że może to nie być najlepsze, ale ja, ja chcę, bardzo chętnie ją zobaczę i, i mimo, że no to, to jest... to jest gra, na którą najbardziej czekam chyba. To, to, to, to, to będzie gra, która właśnie, która może mnie tego, że na przykład przedłużę sobie przynajmniej o jeden miesiąc. Ale to e, chyba czas, na, na, na czasową wyłączność jednak będzie, wydaje mi się. Tak? Aha. Tak, Aha. ale ty, ty, to nie jest pewność, tak mi się wydaje tylko. Mhm. Więc no... Trzymam kciuki za tą, za tą firmę, która jest y, tak zła i tak niedobra, i, i współpracuje z, z, z, z tym rządem chińskim. Wszędzie, y... nie tak. wiem. Z ch tym rozmawiasz, co ostatnio graliśmy? Co ostatnio graliśmy z dużych z duży, duży gier? Duży gier? Duży gier? Co ja ostatnio grałem z dużych gier? Znowu wróciłem do Heartstone'a, niestety. No, no, no. Zagrałem, powiem Ci tego, w Johna Wicka, John Wick Hex. No, no, no. to jest to, to jest gra taktyczna przez Majka Bicella przygotowana i to jest gra trochę mi przypominająca Boże, jak to się nazywało Hitman Go. Nie, nie, nie, Hitman Go. No czy w sumie... Bo... nie no żartuję, tak mi przyszło do głowy, nie wiem dlaczego. To jest gra coś mi się chyba obiło. Boże, była taka fantastyczna gra A, Frozen Synapse. To właśnie. O właśnie, Frozen Synapse. Tak, tak, tak, tak, właśnie mm. ta gra i przypomina mi dość mocno John Wick Hex tęże, bo tutaj w tej grze, to jest gra taktyczna, planujemy swoje posunięcia, wykonujemy je, każde posunięcie zajmuje określoną ilość czasu. Po przejściu etapu możemy zobaczyć to, jak sobie nasz John Wick kierowany za pomocą naszych rozkazów poradził i jest takie jakby no replay, tak? Powtór, powtórka mhm. przejścia etapu, tylko już płynnie, bez przerw, które są poświęcone na wydawanie przez nas rozkazów i to fajnie wygląda. To jest coś, o czym zawsze marzyłem w superhocie. Od momentu, kiedy po raz pierwszy zagrałem w Superhota, to było wiele lat temu, jak jeszcze wyszło pierwsze demo, to zawsze marzyłem o tym, żeby, żeby była taka opcja jak powtórka i oglądamy sobie później tą rozwałkę, której sami jesteśmy czynnikiem głównym. Ale pamiętasz, wszedł... że na superchocie tam było coś takiego... Nie, to, panie, to, był, to był taki superchotowy Instagram. Że, że gdzieś tam... Instagram był, był jakiś, tak. tak ale, ale niestety nie można było obejrzeć, jak my pokonujemy przeciwników, unikamy kul i przemykamy mhm. pod nimi, rozcinamy je mieczami, rzucamy czymkolwiek przeciwników z tego powodu, że po prostu nigdy nie było modelu gracza. Był tylko pistolet i ręce, więc widzielibyśmy ręce, które coś tam robią ewentualnie, natomiast nie było nigdy modelu gracza, bo ten model gracza trzeba by później dodatkowo animować i to jest jakby minus przygotowania gry z perspektywy pierwszej osoby, kiedy właśnie często tego modelu nie ma, natomiast John Wick to jest gra z takiego, powiedzmy z perspektywy trzeciej osoby, tak? tam wszystkie informacje mamy widoczne, mamy widoczną naszą postać na ekranie przede wszystkim, wobec tego później można zobaczyć, jak te animacje łączą się w jedną całość, która sprawia dosyć często fajne rzeczy. Czyli po całej tej rozgrywce takiej taktycznej, tego takim. Tak. tych szachach, tak, że przesuwasz, walczysz, przesu, przesuwasz, decydujesz, jak zabić. Na końcu to możesz, możesz obejść tak, film. Tak, tak. tak. I A to, jest... to musi super wyglądać. Też nie, no, nie, te, nie, te wygląda super, wygląda nie wygląda super, wygląda nieźle. bo widać przejścia pomiędzy, pomiędzy animacjami, tak. widać, że obroty naszego bohatera to, to nie jest płynne, tylko wiesz, takie urywane. Widać, że to jest gra, która powstała w małym zespole bardzo szybko też. No I... właśnie, to dla mnie to wygląda jak coś, co po prostu albo zrobimy to teraz, póki jeszcze ten John Wick jest bardzo popularny, u, u szczytu popularności wręcz, i szczególnie kiedy Keanu jest, no teraz Keanu wrócił absolutnie do top, top. On się wszędzie pojawia. Ja ostatnio widziałem... Yy... Ja mam wielką słabość do Kijanu, więc... Wiesz, naprawdę, to jest aktor, który mi towarzyszy większej życia, nie? widziałem go od kiedy on był jeszcze pacholęciem, aż do teraz i na przykład no, Spida to uwielbiam bardzo, bardzo, bardzo lubię ten, ten film i zawsze jak gdzieś leci w telewizji, to się zatrzymuje, żeby, żeby obejrzeć. Pamiętam na fali fajny, Matrix, no wiadomo. Mhm. więc to nie, ja, ja go lubię nie zapomnij że... o Johnnym Nemoniku Johnny Nemoniku po oczywiście bardzo drzewo. Konstantin był całkiem niezły mimo, że w komiksie Konstantin ja był blondynem ja akurat. no, w, wiesz jakby było odejście od tego komiksowego Konstantina, który jest blondynem palącym klnącym, a tutaj mamy Amerykanina bruneta, takiego mhm. czyścioszka, a tam Konstantin komiksowy był w zasadzie jego przeciwieństwem, natomiast sam film mi się podobał uważam, że był naprawdę przyzwoity Mhm. no i, i tak, no mam słabość do Kianu no ogólnie większość chyba jego filmów mhm. widziałem i bardzo go lubię, z tego co czytałem o nim wydaje się być absolutnie przesympatyczną osobą może jest, jest. Więc... wszyscy myślą, że on jest taki bidulek, no nie, tam siedzi je kanapki, które tam sobie sam robi wiesz, z pasztetem na przystanku autobusem jeździ, a później wiesz, takie całe serie są y, jakiś artykułów nie, że tego nie wiedziałeś o Kianu że ma prywatny samolot, że ma posiadłość e, jak małe miasteczko, że w ogóle to, tamto. No i tak nie jest. No. On prawdopodobnie nadal odcina kupony na przykład z tych największych produkcji. Ja chyba w jakiejś krocie zarobił na Matrixie. E, nie wiem dokładnie ile. Nie chcę mu tam zaglądać do portfela, bo to już nie, nie ma znaczenia. Ale to jest niesamowite, że ten ostatni jego wizerunek, czyli takie dłuższe włosy, właśnie takie trochę tego Johna Wicka, że on teraz się pojawia wszędzie i jest taki uh, nie wiem czy widziałeś na Netflixie uh, film uh, na podstawie takiego uh, świrniętego talk show pomiędzy dwoma pap paportkami taki chyba jest tytuł uh, two Furns, czy Furns, Beyond Two Ferns tak, tak? And, uh, B2 B2 B2 i tam, B2 B2 tam B2 też się pojawia na początku kijanu. i to ten no Keanu właśnie taki uh, Keanu taki jak, taki jak go widzisz na przykład na prezentacji uh, cyberpunka no nie właśnie na, na E3 to jest, to jest niesamowite, no i to jest taka sympatyczna, ciepła postać ale oczywiście ja bardzo jego tą, tą zimną kreację Johna Wicka bardzo lubię i yy, tutaj widzę, że to jest po prostu taka szybka chęć odcięcia kuponu, ale cieszy fakt, że, że ta gra nie wygląda na, na, na coś zrobionego tak na, na, na, od, odfięć, odfięć na szybko, na mobilki tylko to jest faktycznie yy, gra w której jest jakiś pomysł jest re re realizacja tych pomysłu i ta grafika taka self-shadingowa ona jest prosta, ale ona jakoś tak nie kuje, nie radzi w oczy, wież, jest, jest, stylistycznie to wszystko fajnie y się gdzieś, gdzieś łączy. No nie? I, i pamiętaj, że to wygląda całkiem sympatycznie, to, y ten John Wick Hex. Ja na razie przeszedłem tylko trzy etapy i to wiesz, to jest sam czubek góry lodowej, bo tam tego jest naprawdę dużo i, i no, grało mi się fajnie, tylko tak naprawdę cały czas... Y w tym tygodniu jednak żyję przygotowaniami do występu, więc z, z natury rzeczy z... ograniczyłem w poroganie, ale z dużych rzeczy z natury rzeczy z dużych rzeczy przepraszam za, pow, za powtórkę mm -hmm. z dużych rzeczy to Dragon Quest 11 na Switcha to jest naprawdę U, duża męczysz, gra to jest, męczysz tam. Znaczy nie męczę, bo się fajnie bawię to jest tak jakby tak, no. znakomicie opracowana przygotowana pod daną konsolę gra ze wszystkimi dodatkami Wiadomo ten, znaczy wiadomo. Nie, nie jestem fanem takiego stylu graficznego. Jakby, kiedy pojawił się w Polsce Dragon Ball, bo to jest ten sam autor, przygotował grafiki do Dragon Quest'a, to ja już byłem starszym, starszym człowiekiem, chyba dwudziestoletnim, Ja ogólnie nigdy nie byłem fanem takiej kreski. Wielkie oczy, małe noski, jakby taka typowa kreska magnum nie wiem, czy się na... to jest taka typowa kreska mangowa, tak, takie na wrażenie. chociaż są oczywiście mangi, które wyglądają bardziej, um, jakby to powiedzieć, kiedy, gdzie postacie są bardziej ludzkie, o, tak bym powiedział, mm -hmm. jak chociażby, nie wiem, Berserk, nie wiem, czy tam Apple Seed i tak dalej. Ale nie, jest, nie, jestem, nie jestem znawcą, nie jestem znawcą mangi ani ja anime, dużo nie oglądałem, jest kilka anime. Nie anim wymieniałeś jak... się kasetami z fansubami? Powiem ci, że. Nie, nie. nie miałeś ziomków w tym, po prostu mieli dostęp do najnowszych odcinków Tenshin Muyo. Nie, nie, no, zupełnie. Nie. Powiem Armitarzy. ci tak że W latach 90. za to obejrzałem długo, długometrażowy film, anime, który mi się bardzo podobał. Do tej pory mi się bardzo podoba, czy Ninja Scroll. Naprawdę, znakomity film. Mm -hmm. Bardzo mi się podobał. Lubię studio Ghibli, czy też Ghibli, ale chyba Ghibli. gibli I... Jesteśmy w Polsce, mówimy. Znamy... I... Ghibli. Więc kiedy byłem, nie wiem, tam miałem jakieś 10 czy 11 lat, to w telewizji były przygody Sinbada żeglarza, też takie, mm. Mm, w, właśnie z w japońskiej animacji zrobione. Tam, załoga um, Gię, chyba załoga tak. G, chyba była. Załoga G, tak, załoga G, o tak, ojej, mm. to było coś niesamowitego. To, to się przeżywało, ale to bardziej europejska kreska była. W każdym razie, tutaj mamy kreskę mm. taką, właśnie typu Dragon Ball. Niekoniecznie mi to pasuje. Mamy historię, która jest, no. Mm, może nieprosta, bo tam jest dużo wątków, natomiast jest taka, wiesz, że przychodzisz do miasta, idziesz do króla, jesteś, wiesz, jesteś takim gościem, który z ulicy przychodzi, wchodzi do, do Zamku Królewskiego i oczywiście idziesz od razu do króla na audiencję i król cię... No, yy. Czy tę audiencję przyznaje. Tak? Nie Nic dziwnego, że jest jakim oberwańcem. No z ale miasta. to pokazuje, jak wspaniałym, jak wspaniałym jest ten król. Nie, to pokazuje, to polnach. pokazuje po prostu tak ogromną bajkowość tej, tej opowieści, tak? Bo tak jak masz w bajkach, w bajkach też jesteś, jak, jesteś, jak jest główny bohater i idzie gdzieś na przykład do króla, to od razu do króla spotyka, król go wysłuchuje. Jakby z, nie, ma, nie ma takich barier, wydaje mi się społecznych chociażby. Tu I to jest po prostu baśń. To jest baśń, trzeba to jako baśń traktować, taką baśń wydaje mi się na razie jeszcze dla takiego bardziej młodego widza, ale nie wiedzieć czemu jakoś sprawia mi przyjemność zabawa, choć teoretycznie nie powinno. Jest system walki, który wydaje się na razie bardzo, bardzo prosty. Nie miałem w ogóle żadnego problemu z żadną walką do tej pory. Ponoć później się robi coraz trudniej. Jest dosyć rozbudowany system wytwórstwa przedmiotów mm. i jest fajny. Podoba mi się. Naprawdę można ciekawe rzeczy zrobić i jest to fajnie poprowadzone. Świat jest ogromny. Jest mnóstwo miejsc, do których możemy pójść. Grafika wygląda Naprawdę, jak na Switcha, bardzo przyzwoicie. W, szybko się wczytuje. Gra jest ogromna też. Nie, chyba mam z 15 godzin chyba jakieś 3%. Więc... <śmiech> <śmiech> Czy może 5%. No, ale jakby wydawało mi się, że zrobiłem już dużo, ale nie. To jest chyba sam początek. Okazuje się, że na razie bo mam w drużynie tylko poznałem dwie nowe osoby do drużyny, które w zasadzie stanowią taką jedną osobę, więc nie chcę tam za dużo zdradzać a można ich znacznie więcej po, siedem docelowo, z, z szczepioną więc... jaźnią tak? to... nie, nie, nie, nie, nie. po prostu nie, nie, nie chcę tutaj przyjść zabawy niech każdy sobie pogra sam bo moim zdaniem warto to jest, mhm. y, wydawałoby się grać zupełnie nie, nie dla mnie, bo z japońskich arpegów to no, jak grałem to wolałem te poważniejsze czyli właśnie chociażby Final Fantasy a to jest takie baśniowe, mhm. trochę dziecięce trochę naiwne, ale mimo to całkiem mi podeszło i będę chciał raczej skończyć, no bo jak już tak rozgrzebałem, no to szkoda, żeby tego nie kończyć. O, gra ma bardzo fajną funkcję, której życzyłbym sobie w innych grach. Także jeśli ją uruchomisz, to przypomina ci wszystko, co się działo do tej pory. Podczas wczytywania pojawiają się ekrany, które mówią, co się stało, gdzie jesteś, co robisz. Gdyby jeszcze. Akurat to sterowanie jest bardzo proste, ale gdybym ja bym sobie życzył, żeby takie gry, które się odpala po jakimś czasie, na przykład przypominały mi, jak się steruje. Właśnie powinna być taka funkcja nie? że jeśli gra ostatni raz została odpalana, na przykład nie, dwa tygodnie temu, albo trzy tygodnie temu. Czy chcesz to przypomnieć takie... sobie sterowanie? Czy, tutorial. Chcesz zaprosić jeszcze raz tutorial, albo coś? Na przykład. No. Albo żeby to, gra to przez jest moment była funkcja. łatwiejsza. Mhm. Takie, taki no myślę, że trzeba patentować ten Quality się. of Life Improvement. Bo to jest. To jest Ale przy, wydaje przydatne. mi się, że to są fajne. Ja na przykład no to jest, yy... Nie wiem, czy są łatwe yy... do zastosowania, wiesz, bo czy można coś wymyślić, co wydaje się proste, a później się okaże, na to, że, idzie na to, później się okaże że idzie na to mnóstwo zasobów i czasu, i tak naprawdę skórka nie jest warta wyprawki, więc niekoniecznie takie zmiany. Znaczy, one mhm. mogą brzmieć dobrze jako pomysł, ale niekoniecznie sprawdzać się w rzeczywistości. Natomiast takie bardzo proste przypomnienie fabuły, no to jest tak. obowiązkowe, moim W Wiedźminie niby tak, też to tak. mamy, bo, bo w czasie wczytywania tam, co się dzieje. No, natomiast wiedźminie jest tyle mhm. zadań dodatkowych, że tracisz wątek po pewnym czasie, tak. jeśli nie jesteś, nie jesteś na czasie. Grałeś w profesorów Laytonów na, na Nintendo DS? Tak, tak, tak. Skończyłem trzech no. różnych. To bardzo tam drugim. też właśnie, nie wiem, że we wszystkich, ale chyba we wszystkich, jest też tak, jak wracasz do gry, chyba nie pamiętam, tam chyba nie ma czegoś tylko że po prostu po jakimś dłuższym czasie, po prostu pojawia ci się taki, taki króciutki, takie podsumowanie w takich e, filmów animowanego, że tak wrażenie. Ja nie wiem, jak oni to w ogóle wszystko zmieścili na te, te małe kartridże, na te DS, bo zawsze się wydawało, że DS nie jest jakimś takim bardzo mocnym urządzeniem, a jednak i filmiki są, i animacje w ogóle są, Lejtony to są moje ulubione gry. Z, Czek Czekam z... na Lejtony na Switcha. A gdzieś nie będzie to samo chyba. No bo chyba, że jakoś złożysz na pół tego Switcha. Dla mnie, dla mnie Lejtony jakoś nie, nie mnie się kojarzą z tym, że to jest po prostu na, na dwóch ekranach gdzieś. Ja nie grałem żadnego Lejtona w, na 3 ie więc ja nie wiem jak tam w to w 3 się sprawdzało i tak dalej, ale... A jeszcze przede mną. A czy Ryszardzie? Bo rozmawialiśmy o, jakiś czas temu o tym, że przydałoby się, żeby jakaś gra. Nie musi być Polska, ale Polska może być. Kiedy poruszę jakiś temat II wojny światowej, to nie, to nie tylko ci Francuzi, ci Niemcy, Amerykanie. Mówię, inny, mówisz ale, o tylko... Warsaw, tak? Tak. I czy, czy, czy miałeś okazję zagrać w Warsaw albo nie, zobaczyć? Nie, czekałem na... Znaczy, Nie? Czekałem na Warsaw, mhm. bo podobał mi się styl graficzny taki podobny do Darkest Dungeon i system walki, który miał ponoć też przypominać Darkest Dungeon. Później zaczęły pojawiać się recenzje, bo jakby gra zeszła mi z radaru, pojawiały się już recenzje, które gra opisują i że niespełniony potencjał ogólnie. Dowiedziałem się, no, że w zasadzie można sobie odpuścić. I, I no i tak sobie odpuściłem, natomiast wiem, że ty grałeś, więc możesz znaczy, odpowiedzieć. A ja program, się, ale... To są bardziej takie pierwsze wrażenia, bo, bo, bo doszedłem do wniosku, że chyba ja po prostu yy, nie wiem, co w tej grze jeszcze jest, ale nie chciałbym na przykład powie powiedzieć, że, że już wszystko widziałem, bo tak naprawdę nie. Pograłem może za cztery godziny i, i to jest... Ja nigdy w Darkest Dungeons nie grałem, ale wiele osób, które właśnie widziałem, ja ja ja w Warszawie to, to jest podobna gra. Bo generalnie, pomijając oczywiście, no, tło historyczne wiadomo, mamy powstanie warszawskie, dla nas, dla Polaków, no ono jest dosyć jasne, czytelne i, i my w tym, jest krótkie wprowadzenie do tego powstania. Taki opis bardzo bardzo prosty, bardzo bardzo bardzo krótki. To nie jest na przykład jakaś, jakaś dłuższa historia. Nie ma w ogóle żadnego takiego... Ja bym powiedział, że, że jakby musisz znać historię, żeby to po prostu jakoś odnieść. Że nie ma na przykład jakiegoś rysu historycznego głębiej zarysowanego. I e, gdzieś tam w tym... E, w tym powstaniu my bierzemy udział i cała gra sprowadza się do tego, że jak wychodzisz na misję, no nie, bo masz jakąś swoją kryjówkę, w tej kryjówce masz, masz u, u, różne, e, różne funkcje, prawda? Masz sanitariuszy, masz jakiś tam szpital polowy, prawda? Gdzie, gdzie twoi e, ciężko nazwać, prawda? Znaczy żołnierze, żołnierza AK, tak? E, powstańcy, no nie? E, się kurują, leczą odniesione rany podczas misji, e, masz, masz jakieś takie proste zarządzanie zasobami, które możesz wymieniać, sprzedawać, prawda, wymieniać je na, na, na, na amunicję, na różne inne takie rzeczy. Jest taki prosty element, bardzo ekonomiczny. Wszystko jest taki, w takiej dosyć ładnej grafice rysowane, no ale no, główną osią, tym mechanikom, jest jednak, to są te misje. No i te misje nie porywają, bo to jest tak, że masz... Znaczy, zależnie od, od tego, w jakiej dzielnicy, prawda, Warszawy jesteś, no to takim, powiedzmy, masz taką mapę, po której chodzisz. I, i to jest tak, że masz wyznaczoną funkcję akcji. To jest, powiedzmy, że to będzie 100 punktów akcji i przemierzasz to miasto różnymi uliczkami. Te punkty akcji ci schodzą i w międzyczasie jakieś wydarzenia się pojawiają, tak? Jakieś, jakieś punkty. Czasami to są takie wydarzenia, że tak się wyrażę, paragrafowe, gdzie gdzie podejmujesz decyzje i ze względu na przykład na, na, na statystyki swoich postaci, twoich postaci, twoich powstańców, e, możesz, masz większą szansę, żeby je pozytywnie rozwiązać. E, i, I to może być wszystko, no, to może być, prawda, gdzieś, e, nie wiem, e, odkrywasz jakieś, jakieś mieszkanie i, i, i, kwestia jest taka, że, czy masz na przykład postać, która jest wystąpkowo spostrzegawcza, żeby zobaczyć, co jest niezwykłego w tym mieszkaniu, e, Możesz mieć, e, Jakąś, jakieś potyczki, no nie jakieś, jakieś zadania, które zależnie od tego, jak, jak je rozwiążesz, jakie podejmiesz decyzję, mogą ci dać, podnieść morale, mogą ci podnieść impact, mm -hmm. obniżyć impakt. No, to, to są takie różne mechaniczne rzeczy, takie mniej ale sama ta, ta rozgrywka, sama walka jest śmiertelnie inna, bo oczywiście w momencie, kiedy już tak sobie zwiedzimy tą Warszawę, że tak wyrażam, to w końcu trafimy na jakiś patron Niemców. I y, kiedy dochodzi do potyczki, no to jest taka bardzo prosta gra taktyczna, ale moim zdaniem bardzo nudna i irytująca. Mm -hmm. Ja nie mam odniesienia do innych takich, y, znaczy grałem w wiele japońskich RPG, gdzie po prostu się stoi i wiesz, na przemian wykonuje ruchy. No niedawno na przykład grałem w... Y, znaczy, na przykład w, kiedy na przykład mamy model gier jak na przykład w, w, w, w tym najnowszym World Quest, Steamworld quest mhm. albo of Slay the Spire. To są gry takie taktyczne, gdzie stoją naprzeciwko siebie postacie, mamy ileś tam punktów akcji. A to jest klasyczne podejście jak z japońskich RPG ów Tak, tak. I tutaj też jest tak, że mamy ileś tam punktów akcji do wykorzystania. Dodatkowo każda postać ma jakieś punkty zasobów czy coś takiego i, i wykorzystujemy czy strzelanie, czy, czy pierwsza pomoc czy jakieś akcje specjalne typu zmyłka, typu budowanie barakady itd., ale to wszystko opiera się na tym, że z, z, z lewej strony stoją powstańcy, z prawej strony Niemcy i strzelają do siebie. I to, co mnie najbardziej zirytowało, to jest to, że na przykład nie wiedzieć czemu, yy, wiesz, jakby jakieś są pewne ograniczenia broni, że na przykład, nie wiem, że z, z tego karabinu mogę strzelać tylko do tych, do tych punktów kratek, nie? A jak na przykład jest taka sytuacja, że ty nie możesz Niemca... No bo wiesz, jak ktoś, jak się Niemiec stanie w jednym miejscu, że się tak wyrażę, to nie ma żadnej y, motywacji do tego, żeby zmienić pozycję tak, żeby ci umożliwić trafienie siebie. Nie wiem, czy, czy w ogóle dobrze się wyrażam, ale nie wiem, czy, chodzi mi o to, że ten taktyczny element, to, to strzelanie, no gdzieś tam są jakieś takie, moim zdaniem, mało logiczne, niewidzialne ściany, mm -hmm. ograniczenia broni. Wiadomo, że na przykład Pistolety, yy, mogą mieć krótszy zasięg, i tak dalej. Ale tak jak patrzę na to, na to taki bardzo uproszczony yy, model walki, to ja bym poszedł w zupełnie inne ograniczenia broni, a nie to, że na przykład możesz tylko, nie wiem, w tę połowę przejść, w tę połowę nie możesz. Bo to jest irytujące i, i niepotrzebnie przedłuża grę, bo w pewnym momencie ja strzelałem do jednego gościa i mi to zajęło, nie wiem, 10 minut, bo go odskubywałem mu po prostu punkty życia bo nie mogłem żadnej innej broni go dosięgnąć bo pod takim kątem jakimś śmiesznym gdzieś schowanym. No, ca cała ta walka no po prostu moim zdaniem jest, jest, jest dosyć słabym elementem. No i, i wiesz, no pies schowany na przykład za stertą cegieł, tak? No jest, mm -hmm. no, jest bardzo trudno zabić, a bo go po prostu nie możesz zastrzelić, nie możesz, ten on wyskakuje i cię i gryzie i no nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak tak to, to, to, to się... Znaczy, na pewno gra była wielokrotnie testowana. Więc to nie jest tak, że, że gdzieś to nie, nie ma sensu. Tylko jakoś tak nie mogę się do tego przekonać. Dla mnie walki trwają zbyt długo. Mm -hmm. Szczególnie na przykład jak... Zależnie od misji, bo są misje proste, gdzie na przykład musisz ograniczyć ilość patroli niemieckich. No nie Trzeba zmniejszyć liczbę Niemców na danym terenie I to, i to się tak składa na to, że tak naprawdę spotkasz pięć patroli, wszystkie je pokonasz, misja ukończona. No ale na przykład miałem, walczyłem z czołgiem zupełnie nie byłem na to przygotowany, bo nie miałem ani żadnej ciężkiej broni, ani nic i to też taka zabawa, no nie? Czołg strzela dużo mi zabiera energii, no ale ja mam dwóch sanitariuszy w oddziale, więc ja się leczę i jakby cały czas neguję ten nie ma bardzo negatywny efekt. Tej... Znaczy, wyzwanie jest, bo gra w momencie, potrafi być bardzo trudna, bo, bo, bo, bo twój oddział, przynajmniej na tym etapie, na którym jestem, może być maksymalnie czteroosobowy. A Niemców może być więcej. Pięć, mhm. sześć. Dodatkowo Niemcy mają właśnie no, duże, jakby bardziej zróżnicowane jednostki, bo i mają i psy te bojowe, właśnie w czarki niemieckie, mają jakichś e, kapitanów, którzy podnoszą morale i na pierwszy rzut oka, jak patrzysz, no ta gra wydaje się dosyć taka interesująca, skomplikowana, e, że ta walka nie jest prosta, ale po, po, po dłuższej takim, po dłuższym posiedzeniu e, mnie zmęczyła. I e, liczyłem na to, że na przykład po, po, po dłuższej grze, że tam coś będzie takiego ciekawszego, że tam będą jakieś e, cięższe wybory moralne. Bo, bo wiadomo, że no, no temat jest ważki, to jest, to, jest, to jest historia tragiczna. I na przykład jak w tym momencie zaczęli mi ginąć, y, właśnie moi powstańcy. No to, no, problem to jakoś tak, jakby sobie tak mówi, że to jest część tej historii, tak? Mm -hmm. Że, że ten, ale w pewnym momencie, y, jakby, widziałem, że to się wiązało z jakimś takim dziwnym pechem podczas walki tych potyczek i, i nie, niejednokrotnie, prawda, wyłączałem grę i włączałem jeszcze raz i powtarzałem walkę ze względu na to, że po prostu, no, y, uważałem, że mnie coś tak, komputer oszukuje na no niebo, bo, bo bo jakoś takiego na duże szczęście niż ja, bo zbyt wiele razy pudłowałem, kiedy na przykład miałem 80% szansy trafienia. O, jakie, to, jak coś był... mnie takiego irytuje strasznie, o mój Boże. Tak. I, I wolałbym, żeby na przykład, nie wiem, trafienie było, ale by na przykład zajmowało mniej obrażeń, żeby to w jakiś sposób było takie ograniczone, ale no, no nie wiem, no to jest to jest taki element, który który, który irytuje, ale tak mówię, gdyby ta historia była ciekawsza, gdyby tam było coś więcej, bo kiedy, kiedy kończysz mi się, zawsze tam tutaj chodzi do jakiegoś zdarzenia i tam też um, próbuje się postawić się przed jakimś takim trudnym wyborem moralnym. I na przykład um, był taki moment, że z jakiejś przyczyny psuje się sprzęt. Mhm. Nie wiedzimy czemu, no nie, wygląda na to, że prawdopodobnie jest sabotaż, że ktoś być może coś złego robi i ty musisz podjąć decyzję, czy na przykład kogoś oskarżasz, czy, czy, czy, czy robisz. Wiesz, jakby masz kilka, y, y, do wyboru punktów, tak jak jakiś taki, no może nie paragrafówce, no nie, ale, ale wybierasz kilka rozwiązań. I oczywiście są jakieś takie optymalne, nie, które polegają na to, że jak masz jakąś wysoką, na przykład wysoki poziom wiedzy, to ty badając ten sprzęt, na przykład jesteś w stanie określić, że to on, on nie jest sabotowany tylko po prostu ktoś nieumiejętnie się z nim obchodził, ale nie było to, nie wynikało to z, z jakiegoś że ktoś z premedytacją, prawda, próbował uszkodzić coś, tylko po prostu, no, nie nie, nie to by jakiś, jakiś sprzęt z którym nie, nie, nie do końca sobie radził, no i z tego wynikły pewne, pewne komplikacje, że, że, że, że się popsuł. I tyle, nie? Że nie było mhm. tej złej woli. Że na przykład, nie wiem, dochodzi do, nie wiem, pojawia się jakiś młody człowiek, który bardzo chce walczyć, chce być powstańcem, chce walczyć na pierwszej linii frontu, i no, do Ciebie należy decyzja, czy Okay, spełnić jego ambicje, marzenie, czy na przykład i masz opcję, na przykład, albo mu odmówić całkowicie, albo, albo spełnić to marzenie, na przykład marzenie tak brzmi, albo by pozwolić mu się wykazać, ale na przykład, nie wiem, wysyłać go na, na jakiś taki bezpieczniejszy front, że, że być może no, on by czuł się rozczarowany, ale będzie bezpieczniej, bezpieczniejszy, bo przecież no, nie jest dobrym żołnierzem, nie ma doświadczenia mm. i tak dalej. Mm -hmm. Być może jakimś był właśnie młodym człowiekiem, jakimś studentem. I ja, wydawało mi się, że podjąłem dobrą decyzję, no ale nagle czytam, że... Odesłany na front, a to nagle popełni samobójstwo. Nic tego nic Że gdzieś się rozczarował. I, i, i, ale... Dlaczego to tak jest? Jakby to, to, to są takie losowe historie, ale one się nie splatają... Przynajmniej na, mhm, tak całość. jak gram w jakąś dłuższą historię, że ja bym chciał, żeby to była jakaś opowieść, Jakichś kilku osób, tak? Jakich, jakiegoś, nie wiem, jakiejś kompanii, wiesz, jak to tak. Nie, ja, ja nie jestem dobry z historii, więc nie wiem, czy tam to były te kompanie Baśka i tak dalej, czy, bo pewnie ty wierzę, ale jakby jakąś taką bardziej historię osobistą, nie? Tak jak mm -hmm. były te wszystkie takie historie, jak, nie wiem, Kamienie na Szanie, czy, czy, czy, czy, nie, Miasto 44. Ja bardzo lubię te filmy, te, te, te, te historie. I chciałbym, żeby właśnie taka historia była wpleciona w. W, w grę, być może bardziej rozbudowaną, nie wiem, może taką na, na silniku, nie wiem, Phantom, e, Phantom Doction, mm -hmm. gdzie, gdzie ta taktyczny element jest dużo ciekawszy, bardziej rozbudowany, bo, bo, bo tutaj walka no, nie, jest, nie jest interesująca. I owszem, ta gra jest, jest fajna, ale ja w ogóle tak teraz gdzieś na, chyba na, na, na gazecie czy gdzieś widziałem taki artykuł, on był z, z września 26 i takie zaklinanie rzeczywistości, że gra Warsaw już po prostu e, jeszcze się nie pojawiła, a już po prostu za, recenzenci się nią zachwycają. E, e, Gracze nie mogą się doczekać najpierw I, tak, tak. I patrz, że na, na Metacritic, no nie jest różowo. To nie? No, nie jest tragedia, nie? ale to jest. To jest, to jest średniak. No. I to nie jest. I, i, i z jednej strony, no, gdyby to nie była gra y, tak, tak, o, o takiej ważnej tematyce które chcielibyśmy, żeby Zachód poznał, to, to mi nie zależało na tym, żeby, żeby się tak nie rozczarować. Nie? Bo, no nie wiem, no to, jest, to jest na pewno tytuł, który, którego ciężko mi jest go polecić, jako grę, ale, ale zastanawiam się, czy, czy, czy to jest coś, co na przykład można by poprawić, czy na przykład, nie wiem, czy to jest gra, która, czyli ten feedback, który był bardziej konstruktywny od mojego, ale od, od graczy, który na pewno dużo czasu chodzi Mógłby spowodować, że, że twórcy pewne rzeczy mogliby poprawić, coś dodać, yy, zrobić Warsaw 2.0, mm -hmm. właśnie z jakąś taką bardziej jednolitą, spójną fabułą, gdzie te wszystkie dodatkowe rzeczy robisz, ale gdzieś tam jest jeszcze tak, taka historia, która cię przykuwa. Ten los głównych bohaterów jest dla ciebie istotny i. i, i no ale mamy to, co mamy, i, i, i, i to jest taka gra, która no, niestety. Yy, w jakim stopniu mnie to szczerze i, no. i trochę słyszę mi przykro to, z tego powodu. No ale sumie. też, no. Ale to też zrobić. wynika, że Damian, no, ktoś mógł powiedzieć, powinnaś zagrać 10 godzin, bo ona się gdzieś tam rozwija i tak naprawdę ty tylko liznałeś i to tak opowiadasz, jakbyś właściwie nic nie widział. No być może tak jest, no ale no, zawsze jest ważne to pierwsze wrażenie i zawsze jest ważne to, że na przykład, jak ktoś to pierwsze wrażenie nie jest najlepsze, ale daje szansę na drugie i trzecie wrażenie, to gdzieś tam musi to być szansa wykorzystana. No, no. Ja jeszcze do, do Warsaw prawda, będę tak sobie powoli wracał nie i, i próbował tak pchać to, to do przodu, ale na pewno jak się pojawi jakiś inny tytuł, nie wiem, jak, jak wyjdzie, nie wiem, The, The Outer Worlds, czy coś w tym stylu, to ja, to ja nie będę miał problemu, żeby zostawić tę grę i, i, i, i e, zająć się czymś, czymś innym. prawda? Ale taka informacja, bo już jest piątek, jedna rzecz bardzo ważna dla właścicieli Switcha, ale nie tylko, bo chyba też PlayStation 4 i Xboxa, właśnie wyszło Return of the Obra Dean. Dla mnie gra ubiegłego roku na PC i Maca. Zaraz ją kupuję na wszystko chyba pozostałe. Szkoda, że nie ma wersji pudełkowej, bo bym chętnie postawił sobie na półce. Jedna z Ci, Gosio, nie mieć no drogamy, może ją Może taką. fenomenalna gra, zaraz ją, zaraz ją pobieram. Mm -hmm, mm -hmm. To może tak na zakończenie nie o grach, tylko tak kącik kulturalny. Co ty na to? Koncik ze mną, no, kulturalny wiesz. z takim. Wie, co? Znaczy taki kulturalny w sensie, bo yy, yy, chciałem cię zapytać o to, co do ciebie przyszło yy, niedawno paczka A, ładna. Ze Polska Cthulhu. edycja, tak, tak siódma tak. polska edycja, bardzo pięknie wydana. Bardzo dużo, pięknie podręczników. dużo podręczników, dużo dodatków. Karty z, z, roz, z rozmaitymi dodatkami, jak na przykład przedmiotami, fobiami, postaciami. Zamiast na przykład wymyślać sobie jakąś postać, wyciągasz kartę i masz postać od razu gotową z, z wszystkimi statystykami. Chcesz mhm. znaleźć jakiś przedmiot, znaczy chcesz podsunąć graczem jakiś przedmiot, pach, Stali, wyciągasz, jest przedmiot, i, i możesz go od razu wręczyć. Albo je przygotować wcześniej. To jest, no, takie przydatne rzeczy. Plus, scenariusze osadzone w Polsce. Dużo scenariuszy to mnie bardzo cieszy, bo ja zawsze, mm -hmm. kiedy pr prowadziłem, a uważam siebie za bardzo średniego, mistrza gry. Bo no, z różnych przyczyn. Teraz chyba by mi szło lepiej, bo mam troszkę lepszy dar wymowy niż kiedyś. Ale nigdy nie byłem w stanie, wydaje mi się, opracować takiej fajnej, chwytającej historii samodzielnie. I zwykle hmm. korzystałem ze, ze scenariuszy już gotowych. Czym różniłem się od moich kolegów, którzy przygotowywali scenariusze samodzielnie, zwykle. No ale ja taki zdolny nie byłem. Tutaj jest mnóstwo scenariuszy do wykorzystania napisanych przez, przez inne osoby. Więc bardzo to się cieszę. To był bardzo taki... To jest jeden z tych... To był ten polski Kickstarter. Nie wiem, czy to było na... Jak się nazywa ten wsparłem to, to chyba. Ogrom... Wspieram to tak, że to był ogromny sukces. To jest to jakieś tam grube miliony chyba zebrano, tak? Już nie, no, nie wiem, nie wiem. Ale, Więc... ale to był duży sukces. No, to pokazuje, jak, jak wielu fanów jest w Polsce właśnie za Twu. I, i, i, I cieszę się, że, że jakby można coś wydać i zrobić to z taką z, z takim z takim e, pietyzmem, żeby to było Naprawdę takie wydanie, które po prostu jest nie tylko taki podręcznik, żeby to były te, te suche informacje do góry i tak dalej, tylko żeby to pięknie wyglądało. Tak, jest naprawdę ładnie no, wydane. Są dodatkowe jeszcze takie bajery, jak kostki specjalne, woreczki, no i my. jeszcze elementy przykładowo mapy, które my. można wykorzystać w scenariuszach i tak dalej. No, Mam nadzieję poprowadzić coś. My. Mam nadzieję poprowadzić coś. Pewnie nie w październiku, w październiku już w zasadzie nie będzie w Polsce. No tak, bo w przyszłym tygodniu jadę do Essen na, na, na targi, największe targi gier planszowych, a jak wracam z Essen to jestem dwa dni i lecę na Bliskon, więc w zasadzie już mnie w Polsce za, za dużo nie będzie natomiast postaram się Boże, Grysława tak. nagrać jeszcze drodzy uh -huh. słuchacze i Więc, siedzieć, bo jak słuchacie Faktas Magili", to często też słuchacie Grysława za co wam bardzo dziękuję i, i, i to od razu taki tak hamski w trend uh -huh. reklamowy przepraszam Damianie <laughs> jaki hamski. Jaki chamski. a propos właśnie tego tej sesji, może nagrać sesję bo teraz jest bardzo modnie, nie wiem wie, czy, wie. czy śledzisz modne kanały na YouTube, jest bardzo Critical modnie Raw, nagrywać znaczy. sesję RPG tak. i ja chciałem cię zapytać to, to blisko jest, bo może to nie była sesja RPG, ale grałeś... Znaczy grałeś, no grałeś w grę planszową i nagry, nagraliście chyba z, z Pograjmy? Po, pogramy pogra, pogramy, pogramy. TV, tak. Ale tego jeszcze nie ma. Pogramy TV. Chyba, nie? No jeszcze nie ma. to tak no Chciałem no się właśnie. zapytać jeszcze raz, czy wiesz, kiedy będzie. Nie wiem, kiedy będzie, yy, bo, bo ja wiem, że chłopaki bardzo jakby... Bardzo dokładnie... wszystko. Tak? Nie, nie nie, nie, nie, nie Bardzo dokładnie, czy też bardzo uważnie, bardzo z takim pietyzmem podchodzą do edycji swoich materiałów. I, i Marcin zajmuje się montażem i nagrywaniem jeszcze zawodowo, więc tym bardziej mhm. starają się, żeby ich twórczość była na jak najwyższym poziomie. I moim zdaniem, w polskim YouTube planszowym... Nemesis, prawda? Tak, grajmy w Nemezis. I, i moim zdaniem ich twórczość bardzo wyróżnia się na plus, jeśli chodzi o właśnie taki... Yy, o, o, o stronę czysto techniczną artystyczną O, tak bym to określił. My graliśmy w Nemezis, nie, właśnie graliśmy z autorem nie, nie gry. Nie widziałem tego programu wcześniej, tylko, tylko dzięki Tobie, no nie, bo tam wspomniałeś tak, że tak. I, i faktycznie zainteresowałem się i akurat obejrzałem sobie parę materiałów o Eldritch Horror, które nakręcili, ja bardzo lubię tę grę. Chociaż ostatnio chyba przez... Ostatnio bo pół roku na nie wyciągałem, bo no, podalec, To jest masakra, to jest, to jest w ogóle szok. Nie, bo ja teraz postanowiłem, że muszę przejść całą kampanię, przynajmniej tą pierwszą, mam, mam jeszcze kilka, w, w, w apokryfie, w tej karciance. Mhm. I, I mówię, dopóki muszę się tak skoncentrować, skupić na jednej grze planszowej, nie odrywać się, jak dopiero. Bo to jest tak, że z grami planszowymi ja mam tak, że bardzo dużo rozkniełam takich niuansów, że jak gram, to praktycznie dopóki nie poznam wszystkich szczegółów, jakby dopóki nie mam wykutych na blachę zasad i są jakieś niuanse, to ja zawsze mam ten problem z jakby z, z się grą. Nie dla, dlatego, że zawsze gdzieś później mam wrażenie, że coś źle zrobiłem i gdzieś coś nie po mojej myśli poszło. Na przykład w apokryfek chyba grałem trzy czy cztery razy Zdajem tak naprawdę, znaczy od, grałem ten sam scenariusz i tak dalej, dopóki nie zrozumiałem wszystkich niuansów, w, w, w, jeśli chodzi o zasady. Naprawdę tam są dosyć skomplikowane rzeczy, które, które bardzo łatwo jest załatwić. I, I czasami jak się tak odrywasz i przeskakujesz z jednej gry planszowej na drugą, to, to się w tych, w tych niuansach zapomina, później ciężko wrócić, więc staram się trzymać tego, tego, tego jednego tytułu. Ale e, jeśli chodzi właśnie na mięzlice, nie mogę się doczekać, że to będzie, bo jestem bardzo ciekawy właśnie, jak, czy graliście z klimatem, czy była jakaś muzyka, czy była atmosfera. Nie, muzyki nie było, no, natomiast nie. atmosfera była bardzo fajna, bo bardzo miłe towarzystwo było do, do zabawy i to, to wystarczyło. Cześć. Takie mam wrażenie. <gry> Plus, wiesz, gra wraz z autorem gry i możliwość wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, które pojawiły się w międzyczasie podczas twoich własnych... To jest dopiero, rozgrywam. nie? Że masz po prostu tak. żywą, żywą instrukcję. Tak, to było bardzo, bardzo fajne doświadczenie i już się poleciłem chłopakom, że w przyszłości jakby coś nagrywali, to ja jestem chętny. Więc może, może jeszcze się pojawia. No, oni, wiesz, tak kiwali głowami, no tak, jasne, jasne, ale wiesz, może po prostu są uprzejmi. I tak naprawdę, Boże, żeby już nigdy, może, może nie umieśćmy tego filmiku, wyżej najgorzej w historii. Dlatego pewnie tak długo go nie ma jeszcze. Próbują coś wykaraskać, próbują coś z tego zrobić, może mnie wycinają i, i przedstawiają grę trzyosobową Nie wiem, co, bo ja w ogóle y, miałem taką fazę, chyba za dwa lata temu, na oglądanie bardzo dużo takich, bo chyba and, Geek and Soundry taki kanał jest. Tak, coś na, kojarzę. Na, tak, i, i Will Witton miał taki program, że oni po prostu zapraszali różnych takich Celebrytów, ale nie jakichś takich bardzo dużych celebrytów, ale takich znanych, jakiś takich właśnie z tego, z tego świadka, świata geekowskiego i grali w różne gry planszowe. I to było bardzo fajnie zrobione, bo, bo to było tak najpierw szybkie wprowadzenie takich głównych zasad, bez takich jakichś bardziej skomplikowanych szczegółów, a później sama gra. I oczywiście jakieś takie dłużyzne, jakieś takie rzeczy niepotrzebne wycinali, i, i to naprawdę się bardzo fajnie oglądało. I, i, i ja bardzo lubię takie, takie programy, szczególnie na przykład, gdzie. Nie wiem, czy gra by mnie, mnie, mnie zainteresowała, czy nie, ale chętnie bym zobaczył, jak ona się sprawdza, jak ona wygląda. i, i, i w... nawet Powiem tak, że ja na przykład praktycznie nie oglądam rozgrywek z gier. Mm -hmm. Czy na Twitchu, czy na, czy na ten. Y, gier wideo. Ale gry planszowe. To już coś innego. Lubię. Tak. No, to mi też się zdarza. I... Ja bardzo lubię oglądać no. programy o grach planszowych, recenzje, nowe. Mm pokazanie jakichś nowości, rozszerzeń, om omówienie omówienie tego, co jest na Kickstarterze, często oglądam Dice Tower na przykład. jakoś taką tam, mam słabość tam. do Dice Tower. No i tam. A jest coś na tym sn takiego, co będziesz chciał zobaczyć? Takiego powiem, w sensie, powiem Ci że, tak, na sn znaczy Jest jakiś tytuł, jakaś nowość, na którą czekasz? Tak, 40. 40. sam pierwsza... Tak, za 40. Aha. Tak. <laughs> nie, jest, nie jest jedyne. Te... Jest dużo gier. że duży, dużym wiesz, samochodem już trzeba pojechać. No tank, biorę, nie, biorę, mojego, nie biorę mojej dwuosobówki, tylko jadę dużym samochodem do SN. Tak. I, no, znaczy, no, normalnym czterosobowym, że wiesz. Też nie chcę za dużo kupować, bo mam dosyć, jakby to powiedzieć, limit finansowy, którego, którego muszę przestrzegać. I to jest mhm. bardzo ważne. Natomiast coś na pewno kupię. Na pewno nie 40 gier. Obstawiam, że jakieś 5-6 gier kupię. Nie będę, znaczy, mhm. pewnie bym chciał, wie na pewno bym chciał więcej, ale będę się bardzo powstrzymywać. Na samym targach zostanie pokazanych ponad 1100 nowych, nowych gier. 1100. Mhm. I po są powiedzmy to. sobie szczerze, że ten, te gry, które teraz wychodzą, to najczęściej są co najmniej niezłe. Bo przez lata, kiedy gry planszowe zaczęły tak wybijać na popularność, to ich jakość także szła do góry, takie mam wrażenie. I teraz, kiedy pojawiają się nowe gry, to nawet już staram się nie patrzeć na nie, bo zazwyczaj bym od razu chciał je kupić. A z grami planszowymi mam taki problem, że no, chociażby z powodu tego, że wymagają więcej osób do, do zabawy i trochę czasu, no to gramy powiedzmy raz w tygodniu. Gier mam kilkaset. Większość stoi się kurzy. Nie chciałbym dodawać zbyt wielu pudełek kurzących się. Część kurzy się specjalnie, bo trzymam je nie wiem, jako inwestycję. Może, może nie inwestycje, ale jako pamiątkę, bo, bo już nie są produkowane, nie można ich nigdzie kupić, a jak można je kupić to za bardzo duże pieniądze, takie gry jak Zakazane Gwiazdy chociażby, takie gry jak StarCraft, świetny StarCraft przez Final Fantasy Games wydany na licencji hmm. Blizzarda który teraz, nie wiem, no dużo kosztuje dosyć. I, i pewnie w, nie, w niego już nie zagram, zwłaszcza, że w mechanikę Starcrafta właśnie zakazane gwiazdy, które też nie są już wydawane, nie, przejęły, to może nie zagram, to, to fajnie jest akurat to mieć. Ale prawdopodobnie będę też jakoś uszczuplał kolekcję, no bo nie wiem już tego, gdzie trzymać, już mnóstwo jest na strychu rzeczy i, i to, co trafi na strych, to chyba będzie też trafiać do, do sprzedaży. Albo w prezentach komuś Możesz, a może takie mają muzeum gier planszowych? Nie, nie, nie, nie, co ty? Znam osoby, które mają kilka razy więcej gier niż ja, jeśli nie kilkanaście. Są w Polsce osoby, które mają pod kilka, pod kilka tysięcy Tu Ja ze swoimi nie? tam 400, to wiesz, to jest ten mały Miki. <głosy> takie muzeum. Plus jest, są, są gry, które uważane są za takie, powiedzmy, kamienie milowe i bardzo ważne. I rzeczywiście są nie. kamieniami milowymi jako przykład. Osańcy z Katanu, z tym, że ich nie lubię i ich nie mam, no, więc y, nie gadaj, ni, taki niniejszym obalam twierdzenie, że jestem fanem wszystkich gier. Nie, są gry, których nie lubię i które nie zagram. No, to chyba musiał być mocno upity, żeby nie zagrać. <grych> no tak, no, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze tak źle nie jest, prawda, żebyś tak, żebyś... Ale y, ja trochę ci zazdroszę tego właśnie SN, dlatego, że bardzo często tam się pojawiają właśnie prototypy, albo już, znaczy to już takie prototypy, takie um, prawie już kompletne gry, nie? Mm. zanim one gdzieś tam później trafiają na, na rynek, czy nawet na, na Kickstartera i tak dalej, to bardzo dużo czasu upływa. Tak. Albo na przykład można kupić grę właśnie dużo wcześniej, zanim ona się pojawi w sklepie. Gdzieś tam no, mają taki Najczęściej tak właśnie tak. bywa i chciałbym kilka tytułów kupić. Nie wiem, czy mi się uda, bo wiesz, tam będzie mnóstwo ludzi. Ja jeszcze wesen nigdy nie byłem też na targach. Z tego, co wiem, z nie, byłem przekonany, że to nie Nie, nie. nie dla mnie właśnie to jest. Tym bardziej chciałem pojechać, z, pojawiła się okazja. Więc, więc w, tym roku, w tym roku jadę I pewnie sporo znajomych tam spotkam na miejscu. Bo, bo rebel jedzie, portal jedzie, więc na pewno dużo znajomych twarzy się pojawi. No i kilka tytułów mam na takiej liście, że zdecydowanie do kupienia. Między innymi polska gra Janka Trochanowicza. Flake of Faith się nazywa taka pstrykanka. Ja pstrykanki bardzo lubię, chociażby piczkara. No to jest bardzo specyficzna pstrykanka. Ja dokładnie nie znam tego gatunku. Pstrykanki psydami, są, to, wiesz, w sensie. to, są, to są gry, w których masz jakieś pionki albo żetony, którymi pstrykasz tak, jak dawniej w kolarze się grało. Nie w kolarze hmm. grałeś, jak byłeś mały, nie? Tam w Częstochowie się grało no, w takie no, rzeczy, nie? Rysowało się, panie. rysowało Mieliśmy... No, no to wiesz, jak to są Trasy, no właśnie, trasy to no były po prostu w... o, górki No to, skałki, to, to są, są teraz, to jest cała kategoria takich gier. Jest, jest chociażby wspomniany pitch car, gdzie, który jest po prostu tak jak, jak kolarze, tylko, że budujesz trasy z drewnianych elementów i można naprawdę robić fantastyczne, fantastyczne układy tras i, i bawić się znakomicie. Na naszym festiwalu gier planszowych zawsze jest turniej piczkara i zawsze biorę w nim udział i zawsze jestem prawie ostatni. <grym> ale ale jak Czasami to normalnie dobrze. czuję się jakbym w ogóle nie wiedział co się dzieje, bo no, zaskoczyłeś mnie tym, tym. Znaczy to nie jest nowy gatunek, że się tak wyrażę gier planszowych, ale, ale zupełnie... Są głowy, że Jest, że jest gra Catacombs, w której Przechodzimy coraz to głębsze poziomy podziemi i też używamy na przykład zaklęć, to, jest to, to są pstrykane, pstrykane właśnie jakieś żetony, którymi pokonujemy przeciwników. Jest gra, nie pamiętam jak ona się już nazywa, na dzikim zachodzie, gdzie mamy rewolwerowca. I, i, i bandytów złych i też pstrykamy w nich, strzelając w ten sposób. No i teraz jest ten flick of faith, faith gdzie jesteśmy znudzonym bóstwem, które musi zdobyć nowych wyznawców i umieścić ich na wyspach i musimy wstryknąć naszych wyznawców na wyspy, bo, bo jak wpadną do morza, no to, się, no to się topią, więc musimy wstryknąć ich na wyspy. Przeciwnicy też to robią, i więc musimy z, zrobić sobie przewagę, liczę, no, czy jest to gra na przewagi i zręcznościowa jednocześnie bardzo fajna, grałem w prototyp na Pyrkonie i powiedziałem Jankowi, że jak tylko będzie gotowa wersja, no to, to to biorę i okazało się, że gra się tak spodobała wszystkim, że Awaken Realms, bo to Awaken Realms wydaje, postanowiło przywieźć ją już gotową na Essen na i, i z... będę miał z autografem autora teraz. Mam nadzieję. No, no super. No, fantasmagieria uczy i bawi. Właśnie, właśnie wielu na pewno słuchaczy. Tak samo jak ja się o gatunku gatunkach. <śmiech> obstrykankach. No. Tylko właśnie teraz patrzyłem, jak ten pitchkar wygląda i to jest bardzo taka prosta trasa. No, nie, nie. nie, ta, nie można, robić, bo, można robić trasy z pętlami. Teraz właśnie na Essen będzie wychodzić element taki jak pętla. Taka pętla, mm -hmm. jak e, e, resoraki kiedyś jeździły, czy na nie resoraki takie samochody. Na, nie wiem, jak to jest, ja nigdy nie miałem czegoś takiego, jak widziałem na, w katalogach wysyłkowych. Ale no, taka pętla, jak, jak kaskaderzy jeżdżą, mm -hmm. że, że jadą przez chwilę do góry, do góry tak. nogami. Więc. No to jest ciekawe właśnie takie skęcje. Ale to wtedy musi być taki poślizg. No tego, tak, tak, tak. Super, prawa, super sprawa. No. Bardzo polecam. No, bo, bo teraz się rozmarzyłem sobie pomyślałem kurczę, jak, jak, ile było gier? I na przykład jak się grało w dołek nie, że tam się pstrykało właśnie pieniążki do tego, monetki do, do dołka albo, albo się te kapsle wypełniało plasteliną wycinało się z różnych atlasów flagi nie wiem w ogóle, człowiek w tamtych czasach jakoś nie, nie ma jakichś większych problemów żeby zniszczyć jakiś atlas, żeby powycinać te flagi żeby te wszystkie kapselki miały piękną reprezentację różnych krajów I, i to było fenomenalne to były po prostu takie piękne czasy My takie bardzo fantazyjne robiliśmy e, trasy, bo to mieliśmy taką wysepkę na, na środku e, ulicy, prawda? bo to wiesz, na, na zamk... znaczy, nie zamknięte mysiedlu, tylko po prostu wjeżdżały się na osiedle i, to, i było takie pseudo rondo I to była po prostu taka wysepka. Dużo trawy, dużo na, na, na, różnych, różnych takich rzeczy. I to były, to były wspaniałe e, tereny do tworzenia tras pod tych, pod tych kolaż na... To no jest ciekawe. A przyznam, że to są takie gry, które bym właśnie młodym ludziom bardzo polecał, żeby, żeby, żeby poznali coś innego niż tylko gry komputerowe złe. Tylko takie z interakcją. Już mi się gard gardło trochę zdziera, więc chyba, chyba zrobimy sobie taki. Jednak zakończenie, drogi Ryszardzie. No, dobra, tak, tak. Bo, bo ja już nawet teraz nie wiem, co miałbym... Miałem coś, myślałem... o Nie roku, ma już co dodawać, proszę pana, już gadamy prawie dwie godziny, a ja muszę wstawać rano, wiesz, i się denerwować no. bardzo moim występem. Muszę sobie jeszcze napisać występ na sobotę że... i niedzielę, więc nie. tym bardziej jestem zestresowany. Pójdzie ci fenomenalnie i, no. i a za rok to już w ogóle będziesz, wiesz, profeska. Więc no, no. To, jest, to, to jest pewne. Zobaczymy. Zobaczymy. No nic Poproszę o tele, te, telepromptery za rok. <laughs> Pamiętajcie, żeby właśnie... Przybyć piątkę później po, po, po koncercie. Jak, jak ktoś się zasłuchaczy przypadkiem właśnie będzie na, na, na festiwalu, to, to koniecznie e, pokażcie wsparcie Ryszardowi no nie. No. Nie, nie. Nie musicie nie właśnie głośno, głośno. przyczynić. Tak, tak. Nie. Wystarczy wystarczy, wystarczy kl, e, klaskanie i, i, i stykanie palcami. To jest bardzo modne. Jest. No. No. Dzięki drogi szacie. Pamiętajcie, żeby. Kupcie rybę Sarni tak. Wspierajcie twórców niezależnych, pana Popa. Tak jest. I, i żeby, żeby właśnie kolejną fenomenalną grę wymyślić. Się... Ciekawe, co, co bym mógłby teraz wymyślić. No, Nie wiem, kupuję w ciemno. jego głowie się tam kręci. Pamiętajcie, żeby wejść na stronę kop.pl, tam znajdziecie odnośniki do, do Grysławów. Fantastycznej audycji z fantastycznymi gośćmi. Nie tylko. Pamiętajcie też, żeby wejść na Facebooka, Fantasmagieria, podcast Fantazmageria na stronę www.fantomega.com.net i do usłyszenia za tydzień. Hej. Na razie.